Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych i konsolowych, odcinek 289, ja nazywam się Damian Polaka-Dachman i ze mną jest Piotr Spychała aka Dr. Judy. Dobry wieczór. Witam Cię, Piotrze, um, bardzo serdecznie. E, <grym> miał być jeszcze z nami Benek, miałbyś tak fajnie odskillował, ale... No, miałbyś takie big trio, ale kurczę, coś no, się nie wyszło. 80%, a wpadło w te 20% i, i, i go nie ma, e, no, ale... Yy, dlatego są dwie trzecie zamiast trzech trzecich tak, to Piotrze to zapytam cię w takim razie co ostatnio u ciebie słychać co, co, co porabiasz nie wiem czymś, co, co cię tak zajmuje ostatnio wiesz co, to tak naprawdę to co zajmuje zazwyczaj człowieka, czyli praca plus, plus jakieś tam ganianie ze swoim hobby ewentualnym no, czyli, czyli na, przemian, na przemian praca, życie kulturalne gdzieś tam jakaś fotografia coś powolutku się zaczyna dziać w tej materii, zobaczymy Mm -hmm. Szykuje się to z rozorganizowania swojej pierwszej wystawy, ale to jeszcze twu, twu odpukać, to jeszcze może trochę potrwać. O, proszę. Czyli jednak y, pasja, pasja się rozwija. To jest, to jest ale y, wiesz, zawsze to jest takie pytanie y, wprowadzające, bo... Ale czy starcza ci czasu jeszcze, żeby sobie właśnie raz na jakiś czas coś zagrać? Wiesz co, tak. Tak, to znaczy... W sumie to nawet nie wiem, czy to jest zależne od tego, co się dzieje w, w przemyśle, że tak powiem, tak w biznesie growym. O, bo teraz jest w zasadzie posłucha, teoretycznie przynajmniej. A ja ostatnio jakoś tak nie narzekam na brak um, rzeczy do pogrania. Może dlatego, że grałem w Dark Souls. Tak, właśnie... to, to jest taka gra, która pożera tyle godzin i wymaga tyle czasu, że, że to wiesz, można sobie robić przerwy na pół roku na przykład albo na kilka miesięcy i wracać i potem... Mhm. Ale jest coś no, więc... takiego w Dark Souls, prawda, że ty, jak się już zagra i wciągnie w Dark Souls, to bardzo trudno jest w ogóle zagrać w innego. Przynajmniej ja, ja, ja miałem przez taki. Znaczy w ogóle jest trudno przestać. I ta gra jeszcze w ogóle ma to, tak, jest tak perfekcyjnie zrobiona, że w zasadzie po tym jak zobaczysz y, filmik końcowy, to on jest taki, taki. Oglądasz ten filmik końcowy i gra tak szybko przechodzi do New Game Plus, że w zasadzie się nie orientujesz, tak. co się stało. Właściwie trochę ja żałuję, że, że, to jest, że to jest w ten sposób zrobiony. To w drugiej części to poprawiam, bo y, jakby. Y... Wracasz do swojego świata i możesz decydować, czy chcesz zacząć nową grę, czy jednak jeszcze coś dokończyć. I w Dark Souls jest mnóstwo rzeczy, które, do których warto wrócić po skończeniu gry, ale jak ci gra wrzuci właśnie na początek kolejnej sesji, no to właściwie musisz wie, wie, mnóstwo rzeczy robić od początku, zanim dojdziesz do momentu, do, do, do którego chciałbyś się wrócić w, wcześniej. I... Tak, znaczy należałoby tak naprawdę dużo, dużo dużo rzeczy zaplanować, żeby ułatwić sobie tę podróż, bo jednak jest różnica bardzo duża pomiędzy graniem, jak już masz ten Lord Vessel i możesz się tak. teleportować pomiędzy tymi ogniskami, jak gdy go nie masz, gdy są takie lokacje, gdzie musisz po prostu całymi kilometrami się wracać i możesz w dziesięciu tysiącach różnych miejsc po prostu spaść tak. i musisz zaczynać od, od nowa i po prostu, i to jest, to jest takie frustrujące. A... Szczerze mówiąc, to jest moim zdaniem, to jest, to jest największa właśnie taka, taka rzecz, która by która mnie najbardziej frustrowała, najbardziej nerwowała, to nie są te trudne walki z bosami, To nie są jakieś tam rzeczy, wiesz, że musisz się przebijać przez jakieś, nie wiadomo, pełne wrogów krainy, aż, aż właściwie to też, też czasami się wkurzasz, bo już jesteś gdzieś blisko, już możesz coś zrobić, ale nagle tej jakaś błąd uwaga, To właśnie to, że czasami trzeba po prostu, nie wiem, przejść spory, spory kawałek i nie wiesz, gdzie idziesz. Tak, gra ma też w sobie to, że czasami nazbierasz tych dusz i teraz tak, pytanie, czy decydujesz się, czy takie ryzyko taka ruletka właściwie, stawiasz te swoje żetony, te swoje dusze na to, czy idziesz dalej i oczywiście nagrodą będzie, że odkrywasz nowe te rzeczy, czy cofasz się do ogniska i na przykład te dusze wydajesz po to, żeby, nie wiem. Nie, no to, to wiadomo, mówić. że to jest ten, że to, to, to, zresztą Dark Souls y są świetną, to jest świetny symulator taki właśnie, to jest taki, to jest taki menedżer, menedżer ryzyka. Zarządzanie, zarządzanie ryzykiem to jest to jest fantastycznie zrobione, bo w zasadzie, jeśli coś trzanisz to, no gra jest troszkę perfidnie zrobiona w taki sposób, że, że, że troszkę, troszkę się na ciebie zasadza. Ale w zasadzie, jeśli coś schranisz, to, to, to w zasadzie ciężko, ciężko jest kogokolwiek obwiniać za to. Po prostu jesteś albo za mało spostrzegawczy, albo, albo za bardzo wykazałeś się zbyt dużą nazwijmy to brawurą, albo bezmyślnością i tak dalej, i tak dalej, i tak, mhm. i tak dalej. W ogóle jest też mnóstwo takich rzeczy, które, które, których się nie da odkręcić. Jak kogoś zabijesz przez przypadek, no to już nie, nie da się tej postaci wkrzesić. Ja teraz wracając, jakby pewne fragmenty odkrywam na nowo. Wiadomo, że jak gracz ten, ten New Game Plus, to jest też tak, że Wtedy, kiedy wiesz więcej, kiedy, kiedy już zwracasz na, na pewne rzeczy uwagę, na które wcześniej nie zwracałeś, to odkrywasz ten świat. Fabuła jakby do ciebie bardziej trafia, bo Dark Souls to nie jest gra, która w jakikolwiek sposób chce ci łapatologicznie wyjaśnić, nie a po co tam jesteś. Oczywiście, jeśli słuchasz, jeśli rozmawiasz z, z różnymi postaciami, to, to ten komunikat jest ale moim zdaniem on jest taki, że go bardzo łatwo zignorować, albo, albo jest jak przeklikać i, i tylko Zresztą, po prostu... Tak, albo po prostu ominąć, bo to tak. mniej więcej tak wygląda, że gra w zasadzie poza intrem nie ma tam żadnej ekspozycji takiej, takiej solidnej, mhm. Chociaż, aczkolwiek w intrze jest mnóstwo informacji jest bardzo, bardzo dużo, nawet wręcz za dużo um, i później, później w zasadzie tylko masz jakieś informacje, jak spotkasz tego jednego z przedwiecznych tak. węży mhm. pradawnych to, to on ci jakby nadaje troszkę w, powiedzmy, nie wiem, tam w trzech, czwartych gry, nie, to jeszcze przed Anor Londo chyba jest, mhm. tam się pojawia. w ale też uwielbiam takie rzeczy, których, których też się nie da w żaden sposób przewidzieć to tylko ktoś może ci powiedzieć, jak na przykład to powiedzmy, że kogoś ratujesz i ktoś, powiedzmy, zamiast być wdzięczny, kogoś innego zabija jakąś postać, która jest dosyć istotna ale to akurat jest ten, to akurat jest w, w, w, też wpisane w ten świat, Dark są żadna chyba z postaci tych po, po, pobocznych, znaczy w sensie zen ów tak. nie kończy dobrze. Nie ma tam, nie ma tak. tam w ogóle e, żadnego pozytywnego zakończenia. W zasadzie chyba tylko ten, ten soler, ten, ten rycerz słońca. A jeśli uda ci się go uratować, to on ci pomaga w ostatniej walce. Mhm. E, natomiast tak poza tym to, ale on i, ta, i tak kończy z konkretną depresją, tam w pewnym momencie w most <śmiech> isolated, także tak. e, jest, i wtedy jest jakby krok od tego, od, od, od, od popadnięcia w obłęd. I oni w zasadzie wszyscy bohaterowie tam tak kończą. A ten, ten, ten facet, który siedzi w tej kolczudze, który tak narzeka mhm. i szydzi z ciebie, że, że, że, że, że zabiłeś te dwa dzwony, koniec końców schodzi do tego całego New London Ruins i potem cię atakuje, tak. gdy popada w obłęd. Mm -hmm. nawet takie, wiesz, postacie dosyć silne teoretycznie, czyli na przykład ten najsilniejszy mag w grze, który tam jest, czyli ten Logan, też popada w obłęd. Tak. W pewnym momencie spotykasz go gdzieś tam w archiwach, w tym Duke's Archives, kiedy on jest ubrany w same majty i, i w kapelusz. <śmiech> Ale... <śmiech> Po, z... prostu już, po prostu po prostu dostaje błędu na skutek, wiesz, czytania tych wszystkich ksiąg, które tam są. Tak samo na przykład ta historia, znaczy w ogóle to jest na przykład, <grystanie> paradoksalnie jak próbujesz pomagać tym postaciom, to się zazwyczaj okazuje, że to, to wcale nie jest, to, to wcale, znaczy efekt potrafi być odwrotny do zamierzonego. Tak. No, bo na przykład jest postać tego, tego rycerza katariny, tego Sigmajera i jego córki. Która za nim idzie i próbuje mu przekazać chyba wiadomość od zmarłej żony, mhm. um, on jest generalnie takim, też takim radosnym typem, takim w zasadzie, w zasadzie to, to jest taki akcent komiczny taki, i to widać, że to już jest taka japońszczyzna troszkę, <laughs> łącznie ze strojem, że on jest taki wesolutki, taki taki, taki w dziwny sposób wesolutki, no w ogóle te postacie zazwyczaj jak się śmieją, to ten śmiech jest taki lekko błąkańczy, taki trochę wytrącający z rytmu, e, którakolwiek postać by to nie była. Natomiast Sigmeyrem jest tak, że za każdym razem on się okazuje jedną wielką fajtłapą i jak temu pomagasz, to on się potem pojawia w innych lokacjach i znowu trzeba go ratować depresji. I on koniec końców z tego, to również popada w depresję, a na koniec był błęd. Hmm. Ale... I kończy się to bardzo smutno w Ash, like. Hmm. <laughs> to Zimą Saul znowu jest, znaczy ja nie powiem, że to jest fascynująca postać, ale jest, jest jego coś, który się nazywa Jurt, The Silent Chief. I to jest człowiek, który człowiek, no, rycerz, ty go ratujesz w jednej lokacji, wiesz, otwierasz klatkę, on wychodzi. Podobna to jest sytuacja właśnie do tego NPC z Dark Souls, tak? I on, nie, nie, nie powiem, żeby on był jakby najbardziej przyjazny, ale on trafia do tego Nexusa, czyli do tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego centralnego miejsca, z którego się powiedzmy przedostajesz do tych innych krain, gdzie, gdzie wykonujesz, powiedzmy, te zadania, tam zabijasz i tak dalej bossów. I on tam sobie siedzi i nagle nic, tego, nic z owego, nie z tego nie? Ty też nie wiesz o tym, ale na przykład ja, ja wracam do Nexusa, nagle widzę jakieś, jakieś postacie leżą na ziemi, wiesz, zakrwawione ciała i tak dalej. No ale jeszcze nie połączyłem tutaj, wiesz, moje synapsy jeszcze nie były na tyle, yy, nie wiem, yy, może w, w pełni yy, rozgrzane, żeby, żeby tutaj połączyć fakty. I później jest tak skonstruowane, że za każdym razem, jak ty zabijasz bosa, to on zabija jednego z NPC w Nexusie. Aha. I to jest tak, że on może zabić ludzi, od których ty kupujesz czary albo się uczysz czarów. No tak, w... I, I w tej grze na przykład nie możesz dostroić czarów, na przykład nie wiem, przy ognisku, czy w jakiejś takiej sytuacji, że po prostu bierzesz sobie i, i, i, i, i wiesz, i, um, nie wiem, ten, ten, ten czar ustawić, tylko musisz właśnie u tego nauczyciela czarów powiedzieć, że chce, się, chce zapamiętać ten i ten czar. Nawet jeśli go już kupiłeś i tak dalej. I przyznam się, że zanim ja się zorientowałem, co się dzieje, to on mi że Zrobić... właściwie on mi wszystkich tych NPS-ów, których mógł, kto zabił. To było coś takiego, że no jak ja mogłem w ogóle to przewidzieć? No przecież postanowiłem grać, tak jak to się mówi ładnie teraz, nie wiem, słyszałeś, nie wiem że słyszałeś to określenie, że się mówi, że gram blind, czyli żadnych opisów, żadnych nie wiem, jakiejś pomocy z zewnątrz, tak? Że po prostu idziesz i odkrywasz świat. I to jest dosyć, bardzo, dosyć popularne w takich grach właśnie jak Dark Souls, Demon Souls, bo, bo to rzeczywiście jest coś tak fascynującego, że odkrywanie tego samemu, no stanowi, nie wiem, moim zdaniem, jakąś przynajmniej połowę tej frajdy, która jest... Nie, jest, jest by... to niewątpliwie wyzwanie, chociaż, chociaż jeśli chodzi o Dark Souls, to z drugiej strony też nie należy odrzucać tej kultury internetu, która się kryje za tymi grami, bo, bo jednak to jest, bo, no to, jest, to jest w zasadzie... Nie no, bez tego to, to by się nie odkryło... Trudno po... nazwać to opcjonalnym składnikiem, to jest integralny składnik. Połowy gry by się nie odkryło bez tego, to prawda, tak. To jest coś takiego właśnie w tym, że no ja, ja nie odkryłbym tej krainy za, za malowidłem. W życiu by mi nie do głowy, że jak przejść do tej krainy, która jest tak zwanym DLC, no coś, co jest na PC, na konsolach to było DLC... No, jak miałbym na to wpaść, że tutaj najpierw ją ratujesz, tu później coś innego robisz, tu później wracasz i już nagle się, w miejscu, w którym nic nie było, w którym byłem, nagle pojawia się jakiś przejść, jakiś portal. No, no trzeba po prostu mieć... Żeby to jeszcze było, wiesz, gdzieś, że tak powiem, po drodze, znaczy, żeby tak. to było na twojej drodze, ale to nie jest na żadnym szlaku komunikacyjnym. To jest dokładnie w tej jaskini tam najdalej, gdzie wiesz, że tam tak. nic kompletnie nie ma i nie ma sensu tam w ogóle wracać. Tak, tak. Więc jest to zrobione w taki perfidny sposób, że hmm. Ja no, coś słyszałeś właśnie Piotr, na temat te, te, te, tego nowego projektu uh, From Software? Project no, Beast tak zwanego, no. tak. Znaczy poza tym, że, ten, że, że, że znowu Miyazaki jest, znaczy on teraz jest tym dyrektorem From Software i że on teraz będzie, nie wiem czy będzie stał na czele tej gry, ale chyba tak. Mhm. A, ale bo przecież przy Dark Souls 2 nie, nie, nie, nie czuwał, mhm. nie czuwał, także, także zobaczymy. I Souls... Ale to tylko było takie krótkie, takie krótkie wideo, które wyglądało w ogóle dosyć podobnie do tego. Um, jak to się nazywa, Boże? The Order. Mm -hmm. Tak troszeczkę w tej estetyce chyba było. A w ty, ty, to, to, to ten ekskluziv na PlayStation 4, tak? Tak, to... tak, tak, tak, tak. To jest, to jest, to jest to tak? To jest na wyłączność gra? Tak, to jest. No i e... dobrze, dobrze, bo szkoda, bo to, bo to fajnie wyglądało. I to ja też być... lubię te, te klimaty, te wiktoriańskie klimaty, trochę taki go w steampunku no ale no zobaczymy ta, ta gra oczywiście już została tam rozłożona po tym, bo to nie tylko był zwiastun tylko też podobno był kilka minut był nawet jakiś stream, który pokazywał rozgrywkę i już to rozłożyli na czynniki pierwsze uh -huh. ten The Order, że, że frame rate oczywiście nie było 60 klatek na sekundę tylko 30, <laughs> że tam jakiś, w ogóle jakiś był problem, że rzeczywiście za, na początku się strasznie ciął ten ten, ten stream, więc później poprawili coś, wiesz no cuda, cuda nie widy, ale no, no cóż, no poczekamy, zobaczymy, jeszcze jest coś takiego, że nie wiem, czy w ogóle jak to powiedzieć, czy to jest jakiś, jakiś kryzys, który teraz. Nie wiem, on zawsze był, tak? znaczy kryzys, to nie to jest słowo, tylko to jest tak, że teraz, kiedy internet i media społecznościowe już są tak wszędobylskie, że ten dramat wynikający z tego, że poka na przykład firma X powiedzmy, Ubisoft pokazuje trailer zwiastun, rozgrywkę z jakiejś gry czy na przykład, nie wiem, tak było z, z Bajaszkiem Infinity, Irrational Games pokazało, powiedzmy, grę, która powiedzmy w, w 2012 wyglądała tak, a już w dniu premiery wyglądała zupełnie inaczej. I, i, i, i czy po prostu w tym momencie jakiś jest dramat tej nowej generacji, że za dużo nam się obiecuje i później, kiedy widzimy to, co mamy, to już, wiesz, to, nawet jeśli gra jest dobra, to przez to, że nasze oczekiwania nie zostały spełnione, to, to my nie jesteśmy w stanie dostrzegać tych pozytywnych elementów gry, tylko już wszystko jest przez, przez na tych, tych, nie, tych obietnic nie. nie, nie, nie. No ale to jest, tylko de facto, to jest de facto tylko w kwestii jakiejś powiedzmy, nie wiem, takiej audiowizualnej. Z Dark Souls 2 też tak przecież było. Pamiętasz, jakie były te pierwsze hmm. Um, jak jak wyglądały pierwsze te, pierwsze filmiki, a jakość finalna jest została w zasadzie takie Dark Souls 1.5 dokładnie, zupełnie inna gra zresztą... czy znaczy, zupełnie, no nie zupełnie ale powiedzmy, no widać, że tam odszedł ten light map, znaczy nie light mapping, tylko na no, taki, taki ładniejszy tam widać, że, że, że był taki ale nie, od... był to albo jakieś Global Illumination, albo jakieś takie ładne Radio City robione i widać, że to odpadło, natomiast no, czy to wpłynęło całe... na samą rozgrywkę? Wiesz to na rozgrywkę być, być może nie, bo cała rozgrywka jest jakby zmieniona w, w porównaniu do do Dark Souls pierwszego, bo na przykład ten Lord Vessel, który zdobywasz pod koniec gry, on jakby, jego nie ma w sensie, że on nie jest przedstawiony jako Lord Vessel, tylko po prostu już ten, ta, ta możliwość teleportacji między ogniskami już jest na początku. Ten system otwartego świata, on jakby w Dark Souls II jest troszeczkę po potraktowany, bo... No właśnie tak słyszałem, że właśnie ze względu na to, że masz od razu możliwość teleportacji między ogniskami, to nie ma, ten, ten design poziomów nie jest taki finezyjny, w sensie, że nie ma takich skrótów. Tak. Nie, nie, jest, to tak, nie jest to tak elegancko zrobione, że Prost... przechodzisz mhm. do pewnych lokacji i później i później jak już jesteś, jak już zwiedzisz całą lokację, to się nagle okazuje, że jest system skrótów, które pozwalają ci w miarę szybko wrócić do domu. Rewelacyjna sprawa. I to jest właśnie ten, ten świat, który jest Połączone przez tak wiele ukrytych przejść, i tak dalej. I te niesamowite umysły musiały projektować to. W Dark Souls 2 jest o tyle to zrobione w podobny do w sposób, że masz to centralne miejsce, to Majule, to miasteczko, no to miasteczko to wioska, z której masz różne przejścia, ale generalnie jest tak, że teoretycznie mógłbyś, powiedzmy, iść, nie korzystając z teleportacji, po prostu się wracać, gdzieś tam przychodzić. i to też by też by działało, tylko, tylko później ktoś zrobił jakąś mapę taką trójwymiarową, nakładał te modele niby tego świata i okazało się, że to nie powinno tu iść, bo to, się, to najeżdża na się, wiesz, ten model, powiedzmy, tego tego miejsca najeżdża na ten na miejsce. No nie, no to w przypadku Dark Souls, Dark Souls pierwszych, tak. pierwszej, pierwszej, pierwszej części jest tak, że, że to jest bardzo elegancko wszystko zorganizowane, bo tam po prostu wszystko jest wymodelowane od początku do końca, no. Ja na przykład nie przypuszczałem, że grając jeszcze na początku w Dark Souls, że ten, ten mur, który tam w tle widzisz, czyli Anor tak. Londo, że to jest w ogóle jakaś lokacja. Myślałem, że to jest taki po prostu, wiesz, mhm. że, to jest, że to jest po prostu dekoracja. A później ten widok, jak te, jak te to są, to są jakieś nie strzygi tylko tak. gargulce w zasadzie tak? to są takie tak. obdarte ze skóry jak one cię po prostu biorą tam i to jest przecież w czasie rzeczywistym, na silniku pokazywane tak. A, i jak widać, że tam jest po prostu całe miasto, wszystko wygląda jak, ten, jak replika, nie wiem, tak jakby tam było z tysiąc katr Notre Dame bo to, tak, tak. bo to mniej więcej jest w takiej stylistyce zrobione ja, ja świetnie sobie, to wygląda ja sobie nawet jakieś takie różne właśnie modziki postrzegałem, które poprawiają wygląd tego miasta w tle Wiesz, że jest lepsza jakość tych budynków, do których tak na przykład nie dochodzi, że one są w tle, na przykład ta krzewa, drzewa, krzaki No tak, one są tam troszeczkę tak w tle. On, tak, tak będę... one lepiej wyglądają, to jest, to jest naprawdę rewelacyjny widoki. To jest to, że generalnie, ja nie powiedziałbym, że Darks jest w jakiś sposób piękna, ale ona potrafi tak urzec właśnie takimi miejscówkami, takimi, takimi krajobrazami. Znaczy nie, ona jest piękna, ale no, wiadomo, że, wiadomo, że mm jakby to powiedzieć, no graficznie ona miała jakieś tam swoje ograniczenia i tak na facecie wygląda ślicznie, no bo jest ta odblokowana rozdzielczość, także te tekstury są troszkę lepsze, tak, tak, tak. natomiast ona jest przede wszystkim świetnie zaprojektowana nie wiem czy, nie wiem, czy widziałeś, ono... znaczy ona zostało świetnie zaprojektowane na papierze nie wiem czy widziałeś jest coś takiego co się nazywa jest po prostu taki artbook, Dark Souls Design Works i to jest przepiękna, przepiękna księga i tam są, no wiadomo, jest koncept jest art, są, są, są grafiki, są szkice koncepcyjne. Niesamowite jest to, jak mało odbiegają wersje finalne od pierwotnych szkiców oni mieli bardzo drobiazgowo... Do oni tam, niby tam, wiesz, niektóry, jeden z pierwszych rozdziałów nazywa się chyba early design, ale tak. to, jeśli, jeśli to jest dla nich early design, to naprawdę należy chylić czoła, bo jest tak ślicznie to wszystko zrobione i, i właśnie to co, mnie, to, co mnie najbardziej zdumiewa, to to, że, um, że tak naprawdę nie ma dużej różnicy, nie ma takiej przepaści, jak często jest w grach, że, jest, że, że są jakieś właśnie szkice koncepcyjne, natomiast, natomiast wersja finalna wygląda zupełnie inaczej. Tutaj nie, tutaj masz naprawdę... Jak oni sobie coś zamierzą a, i dojdą do jakiejś postaci w, w teorii, to później, jak już to wdrażają, to naprawdę różnic nie ma praktycznie żadnych. Mm -hmm. Świetnie to wygląda. To że, to, że właśnie mi się udało to zrealizować w taki, a nie inny sposób. No ja jestem ciekawy właśnie w takim razie, co, przy, co tak naprawdę może przynieść tam, ta, ta nowa generacja? Bo póki co, nie wiem, czy widziałeś w ogóle coś? Nie wiem, czy na zwiastunach czy, czy ty, ty już gier, albo w rozgrywce tych gier, które już wyszły. Bo nie mówię oczywiście o tych szumnych zapowiedziach, bo ja zaczynam się obawiać właściwie o The Division bo jeśli, jeśli ono się będzie różnić od tego, co nam zaprojektowano, no to to nie będzie nic innego, jak jakiś taki powiedzmy yy, z trzeciej osoby, kooperacyjny shooter z, yy, z jakąś tam rozgrywką wieloosobową, yy, ale, ale, ale tam było wiele rzeczy, które powiedzmy świadczyło o tym, że mamy do czynienia z nową generacją, czyli to w jaki sposób modele wchodziły w interakcję z przedmiotami, że to nie było już takie machnięcie ręką w powietrze, tylko jak postać brała butelkę do ręki, to na idealnie podnosiła ją z blatu, tak jak ona nabyła, jak ona nastała. Nie, nie, nie, nie było nic nowego. Tak, tak, no, no, no To było takie ładne, ładnie plastyczne. Tak. plastyczne, I, plastyczne I właśnie rady, zastanawiam się, co, czy, czy, czy, czy na razie nie rozczarowujecie ta nowa generacja. No, oczywiście, że tak. Znaczy, przede wszystkim ja się zastanawiam, czy w ogóle był sens pić w tą nową generację, skoro. Um... No po pierwsze, w tej, zobaczę, już czasu minęła, tak naprawdę nie ma za dużo gier tak. na ten, na te nowy konsolę. Ja mam znajomego, który ma PS4 i zawsze mogę sobie do niego przejść na drugą stronę ulicy i wpaść tak. i pograć, ale nie za bardzo mam w co, bo w zasadzie to widziałem tylko tego nowego Assassin's Creed. Mhm no i, i to chyba było tyle z takich no i rzeczywiście ładnie wygląda, ślicznie i tak dalej też, ale też to nie jest to nic takiego, co by, co by mnie powalało po prostu ja nie lubię serii Assassin's Creed, także wiesz jestem nie. naturalnie uprzedzony i mniegnę nie... nawet jeśli to ładnie wygląda, to mnie dłuższą metę to wszystko ludzi. Tak. Um, Watch Dogs był takim um, tytułem, który miał wyglądać super, ale to pewnie już widziałeś filmiki, które porównują na przykład tę wersję um, z pokazów z, bo chyba na E3 była ta pierwsza wersja tak. pokazywana w tamtym roku uh, z, super, z finalną wersją jakby ludzie próbowali jakby odtwarzać to działo na ekranie i widać, że, że różnica jest duża. Tam, no, że prawie, tak dalej, tak prawie jakby tam to w, wcześniejszy to był render, bo dla mnie to jest niepojęte, jak opłaca im się, nie wiem, bo to na, na to wygląda, że opłaca im się właściwie grę robić od nowa. Bo jeśli masz lokację, Nie, które to rzeczywiście... nie jest nowe. To jest po prostu downgrade. No, jak, masz, jak masz po prostu assety wysokiej rozdzielczości, a potem, a potem zjeżdżasz, tak? Zjeżdżasz, nie wiem, odbić wysokiej rozdzielczości z jakichś skomplikowanych shaderów, które zabierają pamięć procesora, karty graficznej czy procesora, wiesz, jednostki centralnej i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zjeżdżasz z suwaczkiem coraz bardziej. Zmniejsza się już modeli, zmniejsza się już, nie wiem, czasy Tak, ale, ale wiesz, tam, tam jeszcze były takie rzeczy, jak, jak, jak generalnie nie wiem, być może doszli do wniosku, że dla gracza jednak to, co zaprowadzono na początku, nie wiem, jest nieczytelne. To, że ten obraz jest za ciemny, że to miasto nawet nocą nie, nie, nie pozwala ci się płynnie poruszać, nie, szczególnie samochodem, kiedy musisz szybko jechać, potem majać decyzję, gdzie skręcić, więc... Na tym filmiku widać, jak po prostu dużo, dużo mocniej oświetlone jest to miasto w tej, tej ostatecznej wersji. Co do jakości tego, jak gra wygląda, to yy, ja widziałem właśnie jeden filmik, który dokładnie porównywał na zbliżeniach, screenshotach, jak wyglądają różne wersje. I oczywiście wersja na One wygląda najsłabiej, bo tam jest to 792p i, i rzeczywiście te tekstury są bardzo rozmyte. W porównaniu na przykład do wersji na PlayStation 4 i już nie mówię do, w porównaniu do, do, do wersji PC po PC, tam jest coś takiego, że ten Aiden możesz zobaczyć, że Aiden ma brudkę ma taką lekką kozią brudkę nie, kozią to przesadziłem troszeczkę ale ma takiego y, George'a Michaela y, siwego i, i, i taki Five o'clock y, lekki właśnie taki y, 3 milimetrowy y, jednodnowy zarost i to widać na przykład, a ja y, wcześniej grając powiedzmy nie na takim potężnym sprzęcie czy tak, y, na PC, no nie zaszczytałem tego więc są pewne różnice tylko, że po prostu, no nie wiem, jakieś te oczekiwania. Zresztą, mój, mój problem, jeśli możemy w ogóle przejść, to możemy przejść właściwie do tak, w co ostatnio graliśmy. To jest ja tak, że no zdecydowałem się jednak na Użdoksu w wersji, wersji PC i e, pomijają już te problemy z Uplayem, bo to jest właściwie można by się nad tym pasić, ale. Graf... W ogóle kupowanie jakiejkolwiek gry chyba od Ubisoftu w, w momencie tak. premieru nie ma najmniejszego sensu na pc bo oni się, przypuszczam, że to, to nie jest nawet kwestia uplaya, tylko oni pewnie znowu stosują to zabezpieczenie antypirackie, które pamiętasz, było takie, była, była taka kontrowersja za czasów um, chyba Assassin's Creed 2 że nie pozwalało grać, że potrzebowałeś tego, tej synchronizacji. Oni cały czas korzystają z tego zabezpieczenia. Tak, i oni mówią, że wcale że to jest tylko do, do rejestracji początkowej. No owszem, jest tak, że tam właściwie to na początku potrzebujesz, żeby się znaczy zarejestrować. Oni generalnie wiesz, oni generalnie twierdzą, że, um, że przynajmniej według ich wyników sprzedaży to im zmniejszyło skalę piractwa, więc oni się po prostu uparli przy tym. No i... Szczerze więc to, to trzeba by zapytać kogoś, kto, kto, kto, kto ściąga z tego. Nie wiem, czy, czy piraci mają jakiekolwiek problemy z tymi playem, Pewnie nie mają. Ale kwestia jest też taka, że w to za jest o tyle dobre, że masz, powiedzmy, stałe połączenie z internetem, że gra ma zintegrowany system tych najazdów hakerskich. To jest coś, co oczywiście grubymi nićmi możesz szyte porównanie stworzyć, że to jest jak w Dark Souls, tak? że grasz w sobie swoją grę i nagle masz informację, że, że w, do twojej gry się włączył haker. Ale no... Ja, ja nie mam du dużego doświadczenia, więc powiem tylko tego, że póki co nie widziałem, żeby to było coś emocjonującego. Właściwie to jest taka zabawa w kotka i myszkę. Najpierw jest, szukasz tego hakera, który się włamał, później go goni żeby go wyliminać, ja nie wiem, czy to są wszystkie warianty, ja powiem, że akurat tej części y, zabawy jeszcze, jeszcze tak naprawdę nie, nie odkryłem, ale to, co jest rozczarowujące, to oczywiście w, y, włożę to, jest to, w jaki sposób nam opowiadano, wiesz, że masz ten CTOS, ten niesamowisty system, który y, ta jednostka centralna, ten system operacyjny, który kontroluje całe miasto i że, pomijając fakt, że to oczywiście jest tam mało realistyczne, to oczywiście tutaj to nie jest najważniejsze, chodzi o to, że całe to, całe to hakowanie tego systemu to jest sprowadzone do magicznego telefonu. Mamy tego gościa, który właściwie jest osiłkiem, który świetnie powiedzmy walczy i tak dalej, ale nie jest hakerem. To nie jest, to nie jest, to nie jest człowiek, który po prostu wie, co robi. On dostaje ten telefon, po prostu nie korzystać z tego narzędzia, on Oczyście... będzie robić za niego wszystko, tak. Tak. Tutaj na... tak to to widziałem nawet na filmikach i nawet widziałem w recenzjach, że ludzie się nabijali z Watch Dogs, że tak naprawdę e, panowie z to postanowili trochę za, za, m, zakrzyczeć rzeczywistość, bo e, słowo hack używane w interfejsie i w tej grze tak naprawdę w większości przypadków oznacza słowo use. Tak, tak, tak, tak, tak. dokładnie. No, albo na przykład, nie wiem, zeskanuj coś, albo wyciągnąć informację po prostu. To jest taki, coś jak w smerfach jest słowo smerf. Smerf na wszystko, to to jest hack. I, i oczywiście tak powiela wszystkie takie standardowe popkulturowe kalki i moim zdaniem taką naj, naj, naj, najsilniejszą jest to, że od czasów trylogii Millennium tak, Liz Salander, Salander wszystkie dziewczyny, hakerki to oczywiście są takie pankuwy mnóstwo tak, w tatuaże tak, jak, że... no, nawet ta, ta, ta bohaterka tam tak wygląda no to jest właśnie to, że i, to jest skopka, kolejna, czyta, czyta, kolejny twór popkultury który, który po prostu powiela ten, ten schemat. Tak, że ale po prostu... powiedz mi, grałeś w ostatnich latach w jakąś grę Ubisoftu, która by nie była w zasadzie Ubisoftu, tak bo to się po angielsku chyba nawet tak wymawia. Coś czas mówię Ubisoft, bo jestem tak przyzwyczajony, ale to się mówi Ubisoft. Ubisoft. Jest... Uh, nie, ale wiesz co, nie, właśnie nie. W gdzie słyszę, to, to w, przynajmniej w tych zagranicznych podcastach, może nie podcastach, tak? tylko tych telewizjach, to wszyscy mówią Ubisoft właśnie. Tak? Nie wiem, czy to, czy to tak, czy to... no, to nieważne. Nie um, w każdym razie, czy widziałeś jakąś grę tej firmy, która nie byłaby super bezpiecznym i zachowawczym produktem, bo... No, to oni jest śmieszne bo... taki super zachowawczy komunikat, jak każda gra się włącza, w szczególnie seria, serii Assassin's Creed, że tę grę tworzy tam zespół wielokulturowy wielo jakiś tak, tam... tak, ale to jest farsa I, bo, znaczy w sensie mnie śmieszy, że oni w ogóle taki komunikat wrzucają, bo tego absolutnie i kompletnie nie widać po żadnej grze, w której oni robią Czy znaczy ja się w ogóle y, spotkałem z tym, że, że w ogóle y, oni są bezpieczni ale znowu ta gra ma na przykład coś, co y, y, może na przykład i ja już, się, ja już to słyszałem było ci odbierane jako takie, wiesz, nie na miejsce, albo rasistowskie, albo coś. Dlatego, że podczas gry, kiedy ty wyciągasz ten twój telefon, to automatycznie on skanuje otoczenie i kiedy ty powiedzmy najedziesz z wskaźnikiem na jakąś osobę, to masz jakieś krótkie, wyrwane z kontekstu informacje na temat tej osoby. I chodzi o to, że te, te informacje nie są w żaden sposób ym, segregowane. One są po prostu różne. Na przykład tu masz, że o, lubi się przebierać w damskie ciuszki, nie? Homoseksualista. O, wiesz, chodzi o to, że to są takie stygmaty, nie? Że, że jakby... uh -huh, uh -huh. I, I nagle, no, wiesz, czy akurat bycie homoseksualistą, to jest, to jest po, co, po co taka informacja, nie? Czyli na przykład... w ogóle to jest jakiś wyróżnik? To jest tak jakby, Właśnie, nie wiem, ja... czy mężczyzną, czy kobietą, to jest jakiś... taki. Szantażować... charakterystyczna. Tak, czyli mogę go szantażować i na przykład, nie wiem, jego żonie wysłać jakieś informacje, że, że na przykład on jest taki siak jak on nie zapłaci, to jej wyjawię. W wiesz, bo ta gra jest taka, że oczywiście to nie jest w żaden sposób wykorzystywane, ale no, te łatki są porozrzucane. I, I przeważnie jest tak, że właściwie większość w tych przypadkach, to jest tak zorganizowane, że ty, kiedy nie jesteś na, ty, na głównej misji, to skanujesz, powiedzmy, otoczenie i na przykład, nie wiem, pojawia się jakaś informacja, ty możesz ją podsłuchać, jakaś rozmowa i na przykład z tej rozmowy wyniknie i to jest jedna z misji, którą też pewnie widziałeś, że ktoś coś tam mówi, że jest, mam dla ciebie jakąś paczkę, ta paczka jest taka i siaka, no nie, odbierzesz ją w tym i w tym miejscu i właściwie i ty zaczynasz taką mini misję, że po prostu musisz tą paczkę odebrać z tego miejsca przed tą osobą, która powinna to zrobić i to są jakieś pieniądze, jakieś tu nie? I to, jest, I to jest jakby ten cały sens tego skanowania. Oczywiście tam jest mnóstwo innych rzeczy, ale to, co ja ubolewam, to to, co w tej grze, moim zdaniem, powinno być lepiej rozwinięte, to właśnie ten cały system. Być może, nie wiem, ja jeszcze nie doszedłem, ale to hakowanie. No, masz to drzewko, umiejętności, które tam rozwijasz, ale hakowanie mniej więcej wygląda tak, że jeśli masz hakować jakiś system, to bawisz się w hydraulika. Przechodzisz do takiego, wiesz, ekran ci się... Matko Boska, to nie mogli ściągnąć, jak już ściągają, to my w jakieś pomysły, albo stosują bezpieczne, to przecież mają Deus Exa. No właśnie, mi się do wydaje... Że... Mogli sobie tak. przecież tą minigres ściągnąć, ona była I... naprawdę sensowna. No ona jest tutaj, mi się wydaje, że ona w jakimś stopniu jest podobna, tylko że w Deus to jednak było lepiej zrobione. Tu po prostu masz takiego, że masz punkt wyjściowy, z którego leci wiązka, powiedzmy, ja to nazwę dana, No ale to ono wygląda jak woda. I ty masz punkty, węzły, kolanka które musisz tak obracać, żeby ta woda... Znaczy, Czy to jest jak w Baj Bioshocku pierwszym, no. Tak, to, znaczy nie no, w Bioshocku tam układałeś te elementy, że to było takie że musiałeś no. wężykiem ułożyć. Tu masz powiedzmy, ścieżkę już masz, powiedzmy masz rozgradzienie, tylko chodzi o to, że masz tak te kolanka ułożyć na tym, żeby coś tam odblokować. Im tam gra później, to, to, to, to, to hakowanie powiedzmy staje się bardziej skomplikowane, bo te warianty tych kolanek, no nie, są różne. Oczywiście jest też tak, że masz, kilka plansz, które musisz tak rozhakować, ale to, to jest taka bardzo prosta gra logiczna, która właściwie no, ona nie, nie oddaje ci sensu hakowania w żaden sposób. Yy, yy, to moglibyś sobie darować, mogliby nie wiem, nie, wiem, wrzucić jakiś taki system, że jakiś kod ci przelatuje przed oczami, a ty włączasz jakiś program i znowu tym telefonem tylko naciskasz, przycisk jest hak i ci hakuje. Nie? Bo to jest taki jakby, no nie wiem, no może to się, to się rozwinie. To jest, to jest moje pierwsze wrażenie, że takie tutaj nie spełnili swojej roli jeśli chodzi o... Ale to w recenzjach to się przewija, że to właśnie tak... Druga rzecz to jest to, że masz ten element, który oczywiście w... ja bardzo uwielbiałem w, w Cryu, czyli te takie odblokowywanie wieży, No, rzeczywiście w Assassin's Creed też. Czyli masz te punkty takie, które ci odblokowują jakby widok na, na mapę. Jakby więcej informacji masz z danej mapy, tam możesz więcej rzeczy robić i w Assassin's Creed to było, że musiałeś się wspiąć na, na sam szczyt w Far Cryu to było też bardzo podobnie, tylko że tam jakieś rusztowania, jakieś rozwalone w Far Cryu trzecim, rozwalone jakieś drabiny, bardzo zresztą sięła platformowa gra. Tutaj mniej więcej tak wygląda, że hakujesz system tej anteny, ale oczywiście problemem jest nie to, że zhakować ten system, tylko żeby się dostać do niego. I to jest zabawa właśnie z kamerami, czyli a, hakujesz jakąś kamerę, czyli możesz widzieć, co ta kamera widzi. Jeśli widzisz tą kamerę, to możesz się połączyć z kolejną kamerą, która jest w zasięgu wzroku, tej kamery. Czyli na przykład... Możesz... No i to widziałem, w, to widziałem w akcji to dosyć dobrze było zrobione. Zwłaszcza podczas walki można było robić różne no, ciekawe tak, rzeczy. Albo na przykład to, że możesz po prostu gdzieś korzystać... się interaktywnych elementów otoczenia na przykład. Tak, tak. I że można było to w takim systemie właśnie skradankowym trochę nawet przechodzić, że jesteś w jakimś magazynie i na przykład właśnie przełączasz się pomiędzy kamerami, patrzysz jak, jak chodzą strażnicy i w pewnym momencie na przykład mogłeś wcisnąć, nie wiem, rozwalić jakąś, podłączyć na przykład napięcie prąd pod jakąś kratę czy coś tak, takiego i to było tak, całkiem nieźle to zrobione. jest, to jest jeszcze, to W tym momencie tak, tylko chodzi o to, że w tym momencie, kiedy musisz odblokować dojście do tej wieży, to jest tak, że przeskakujesz po tych kamerach, znajdujesz powiedzmy jakiś Jakiś przełącznik, jakąś, jak, nie wiem, co, coś na ścianie, które od się odblokować drzwi, czy jakąś siatkę, przejść do siatki. Tak naprawdę to jest, to jest to. Ale tak jak mówisz, w walce to tyle się sprawdza, że rzeczywiście ty się chowasz w jakimś ciepłym miejscu, tylko by jakąś kamerę widzieć, i później już możesz się przełączać na, do różnych kamer. Nawet niektórzy y, przeciwnicy mają kamery takie, które noszą ze sobą, czyli jakby widzisz z oczu tej, tej postaci, ze I to jest fajne, bo. Te wszystkie elementy, o których mówisz, czyli y, jakieś tam w podłodze, jakieś wysuwane blokady, y, jakieś na ścianie elektrycznie sterowane zawory, nie wiem, s, s, s, to jest trochę dziwnie, ale może coś, może coś eksplodować. Na przykład, jeśli możesz, y, y, możesz zahakować komórkę takiego gościa, to możesz sprawić, że... Tutaj, nie wiem, czy jakiś przyczep do strony Samsunga, że możemy sprawić, że bateria ma eksploduje i to nie jest jakaś tam, wiesz, żeby mu się coś podpali, tylko to jest naprawdę potężny wybuch, który można zabić. Pamiętasz, że całym jak, jak takim gorącym ziemniakiem, wiesz, jak granatem. I to jest jaka... Jeszcze fajna, tylko po prostu gdzieś, gdzieś ten, ten futurystyczny element tej gry gdzieś zawodzi na, na właśnie na tym, na tym poziomie, tego, tego hakowania, tego, tego całego... Bo pamiętasz, ten pierwszy komunikat, który był Watch Dogs, to było wow, no nie masz miasto, które możesz hakować, że ze swojego telefonu możesz zrobić to i to i to. I rzeczywiście możesz to zrobić, ale to jest na zasadzie tego magicznego y, przycisku, a nie y, jakiś naprawdę y, nie wiem, ciekawego interfejsu, który pozwala ci powiedzmy różne rzeczy robić w jakiś taki sposób nieoczywisty, taki, który wymaga od ciebie, żebyś jednak zagłębił się w tę grę, zagłębił się w ten świat i, i, i, i, i, i co. I, i żeby to było coś więcej niż powiedzmy jakieś takie mniej lub bardziej futurystyczne GTA. Bo pod tym względem gra się sprawdza, wiesz, to jest, to jest naprawdę dobra gra akcji. Strzelanie wcale nie jest najgorsze. Ja, jeśli mogę, to bawię się oczywiście w sama Fisher'a, czyli karabin, nie wiem, przepraszam, nie karabin, tylko pistolet na, z tłumikiem. I eliminuje przeciwników, wiesz, po cichu, jeśli mogę, systematycznie. I to się sprawdza fenomenalnie, bo oczywiście jak, jak robisz to po cichu, to nie, ma, nie mają szans wrogowie na wezwanie posiłków. Yy, możesz robić Tej downy są oczywiście widowiskowe. Yy, tylko nie pozwalają ci być pacyfistą, bo ten Aiden nie jest pacyfistą. On się robi no, z tego, down. co widziałem, z Sanek, to on jest przede wszystkim dupkiem, ale to już jakby... No, wiesz, to Jakby był dupkiem, to, to było jeszcze dobrze, bo można powiedzieć, że ma jakiś charakter. To jest najbardziej wypruta z, z emocji i z, jakby z takiego charyzmy postać w grach ever. On jest taki, bo on ma być takim twardzielem. Mówi takim głosem, wiesz, takim... takim no wiem, wiem, wiem. E, lekko, przy, Tak, lekko przytłumionym, lekko, takim zachrypłym, e, wiesz... E, Chodzi ciągle w tej czapce i w tym płaszczu. W ogóle najlepsze jest to, że. W, Człowiek, kacz, no. Tak, w grze możesz, możesz iść do sklepu i kupić sobie nowy strój. I to nie jest jak w GTA, że możesz sobie kupić nie wiem, garnitur, czy tam jakieś, nie wiem, mokasyny, śmieszną czapeczkę, okulary. Tylko różne warianty kolorystyczne z jakimiś drobnymi szczegółami. Tej czapki z, prochowcem, nie... tak? tej czapki z tym prochowcem, jest... tak? Że może jakąś wersję Super. białą i, i, i z jakim, Troszeczkę inaczej te, te naszywki na plecach wyglądają, czy coś takiego. Więc to jest taki, tak, taka bzdurka, ja po prostu po tym jak to sprawdziłem, to zresztą wniosku, że to nie ma najmniejszego sensu, bo, bo, bo to w żadnym stopniu się nie, nie przydaje. Wiesz, pewne rzeczy, które, które irytują, na przykład ucieczka przed policją, to jest coś, co e, trochę inaczej działa niż, niż w serii GTA, więc jakby ja byłem przyzwyczajony do tego, więc musi, tutaj przestawienie się na inny system e, no wymagało ode mnie e, no jakby uczenia się na, na nowo grania ale znowu jest dosyć fajnie przemyślane to, w jaki sposób się chowasz na przykład w samochodzie, że wiesz, gasisz silnik w ciemnej uliczce, jest szansa, że, że policja po prostu, jeśli nie widziała cię, że wjeżdżałeś do tej ciemnej uliczki, ona pojedzie dalej i, i cię zostawi w spokoju. Jest system który, tych zabawek, które w grze możesz robić, czy zbierasz jakieś takie elektronika, taki, taki, taki mini crafting, że może na przykład, nie wiem, potrafisz zrobić jakiś zakłócacz radarów policyjnych, tak? Ja oczywiście używam takiego określenia, nie wiem, kto. To, czy to po polsku jest jakaś nazwa, czy, czy w ogóle, jak, jak to brzmi, ale to jest taki jammer, nie? że rzucasz go i y, używasz go w, w tym sensie, i nagle, y, wiesz, policja, możesz przyjechać przy, y, jakby między tymi skanerami policyjnymi, ale on, oni cię nie widzą przez jakąś tam krótką chwilę. Masz jakieś wabiki, które sprawiają, że odwracasz uwagę i tak dalej. Więc jest mój w takich drobnych rzeczy, które sprawiają, że oczywiście ta gra się bardzo różni od, od, od GTA, y, więc nie, nie można powiedzieć, że to jest jakby klon GTA. To takie tel... Assassin's Creed po prostu. Tak, to po prostu za mało jest tych rzeczy, które miały być jakby takim naprawdę wyróżnikiem. Poza tym, no, no Watch Dogs jest naprawdę fajny i być może, wiesz, to, to są cały czas mówię moje pierwsze wrażenia, ale jak oczywiście pogram e, dłużej, to wyrażę taką już ostateczną opinię, może wiele rzeczy jakby się zmieni, rozwinie i, i, i tak dalej. No a poza tym gra nawet wygląda całkiem ładnie. Muszę przyznać, że jak sobie zrobiłem wycieczkę motorówką e, po tym jak już, bo moi, mój brat ma taki ten, ten sprzęt, który naprawdę może pociągnąć na grę w tych maksymalnych ustawieniach. Tylko, że oczywiście do Radeona to taki mały. Jeśli ktoś ma Radeona, to musi sobie ściągnąć te beta, sterowniki najnowsze, bo inaczej gra po prostu fatalnie wygląda chodzi tam w chrupie. Ale jest bardzo piękna panorama właśnie Chicago, są, są przepiękne właśnie takie. Wycieczki możesz sobie robić, o, tak, motorbeczką, tą, tą rzeką, ja, jak, jak te kanały się nazywają, nie wiem, w Chicago, ale ciekawy jestem, czy ktoś, kto mieszka w Chicago, czy ktoś to widzi, oprócz kilka takich oczywistych, tak, jak, jak Sears Tower, czy, czy jak to się nazywa, ten, ten biurowiec, czy może po prostu rozpoznać te charakterystyczne miejsca, czy to jest coś w stylu, nie wiem, Liberty City, które, które ma pewne e, miejscówki, które są od razu, wiesz, czytelne dla kogoś, że o, to jest statua wolności, o, to jest Most brookliński, o, to jest... E, World Trade Center, czy coś na stylu, więc no, sympatycznie to wygląda, no. Więc yy, chciałem trochę tak yy, powiedzmy moje, moje te pierwsze spostrzeżenia yy, wiedzieć. W ogóle z ciekawosty, nie wiem, czy słyszałeś a propos tych recenzji Watch Dogs, że była, było embargo chyba do 9 rano w dniu premiery, tak żeby po prostu ludzie nie mogli y, y, anulować preorderów. <laughs> no bo ja inaczej to nie no. mogę tłumaczyć. Ja, już ten, ja, że tak powiem, z zaufanym źródeł słyszałem, że ta, że, ta, że, ta, że ta gra może nie będzie klapą, ale że zapowiada się konkretna kiszka, bo oni tak naprawdę znowu to tonę różnych rzeczy i nie wiedzieli, na czym się skupić i, i żadnej z nich nie zrobili dobrze. Mhm. No, ale to już takie info słyszałem już, nie wiem, ze trzy miesiące temu. Nie no, już ta gra nie jest, nie jest taki, że to nie jest gniot. Nie? I, i, I to na pewno... Nie, to nie jest gniot. To znaczy w ogóle Ubisoft, znaczy ja po prostu gardzę i to otwarcie mówię, że gardzę sposobem, w jaki Ubisoft robi gry. Mhm. Rozmawialiśmy na ten, na ten temat z Benkiem jakiś czas temu i chyba najlepsze porównanie, do jakiego doszliśmy, to jest takie, że gry Ubisoftu generalnie wyglądają um, jak zapowiedź, powiedzmy, odpowiednik dobrej kolacji, ale przynajmniej niezłej kolacji w nie najgorszej restauracji. Mm -hmm. um, przy czym jak już to kupisz, to się okazuje, że opakowanie może i owszem, natomiast jeśli chodzi o skład i o jedzenie, czy znaczy inaczej, kupując coś takiego, nastawiasz się na to, że spędzisz powiedzmy pół godziny i to będzie względna radość dla podniebienia, a po czym wyjdziesz i zajmiesz się innymi sprawami. Natomiast za tę cenę, nie dostajesz tej kolacji, którą widzisz, tylko dostajesz odpowiednik... Yy... Płacisz tyle samo, ale mhm. dostajesz zamian za to powiedzmy 4 albo 5 posiłków z McDonalda. No ja ponieważ kupiłeś, no to trzeba to kiedyś zjeść, tak? No i zajmuje się na tyle dużo czasu, że, że masz co robić, tak? Albo rozkładasz to na części i tak dalej. I to, są gry, to są gry od Ubisoftu generalnie, mhm. tak w największym skrócie. że oni, oni... Ale to się sprzedaje, to jest jakaś strategia, która, która się sprzedaje, i oni tej strategii nie zmieniają już od wielu lat, że oni wrzucają po prostu mnóstwo rzeczy, żeby, żeby ludzi zapchać, żeby ludzie mieli co robić w tych grach po 40, po 60, po 80 godzin, nie wiem. Mhm. Natomiast mimo wszystko ja patrzę na to wszystko z takim dosyć dużym przekąsem i myślę, że mimo wszystko historia nie będzie pamiętała, czym się różni, nie wiem, Assassin's Creed Revelations od Brotherhood. Revelations to jest, Revelation jest ostatni Assassin's Creed jakiego, jakiego grałem, dlatego że ja już straciłem tę motywację do tego, żeby po raz kolejny jakby przez ten otwarty świat, yy, nie wiem, przechodzić. I, i chciałbym właśnie mieć za sobą rewelacyjną, jakby z czystą kartą iść do, do, do trzeciej części, no, ale jest coś w tym, że rzeczywiście przyjadasz się tym. I, i Ubisoft jest potężnym, yy, ogromnym wydawcą, tak? I oni mają mnóstwo tych tytułów. Jak oni tworzą tę grę, to rzeczywiście jest coś takiego, że oni po prostu ich za dużo naraz. Wiesz, Assassin, kolejna część... Co roku w farka wygląda na to, że to się zamieni w taką serię, która rzeczywiście też będzie też, e, taką dojną krową. Watchdogs nie wątpię, że będzie druga część, więc oni po prostu generują kilka takich marek, które będą dojść, dojść, dojść. A znowu rockstar. Oni sobie robią grę, kiedy tam, wyjdzie, kiedy wyjdzie, ale zobacz, że to jest to jest gra, która się zapowiada jak fantastyczna kolacja. I ona rzeczywiście jest, bo każdy jej element. A przynajmniej przez, przez powiedzmy trzy czwarte ta kolacja jest naprawdę taka, że nie wiesz, że no tak. nie wychodzi uszami, tak? tak tylko, i... tylko po prostu, że to rzeczywiście ma smak i, i to jest, wiesz, czujesz, że masz do czynienia z jakimś konkretem. Mhm. Zauważ, że jak się ludzie koncentrują na jakiejś krytyce w stosunku do, do serii GTA, to zwykle to są, to są rzeczy nie związane na przykład z, z techniczną stroną, tylko to są takie na przykład, nie wiem, w, w przypadku piątej części to, te kontrowersje związane z jednym z bohaterów i, i tam z scenami tortur, znowu e, bo ja Belich był to... bardzo kontrowersyjną postacią i tak dalej, nikt nie mówił, że, że coś było powiedzmy nie tak wiesz, w smaku, tylko po prostu no. mogli się skoncentrować na tych rzeczach, które na przykład są ważne dla, dla krytyki gry, a, a nie, nie dla, dla kogoś, kto powiedzmy tylko się skupia na, na technikali. Tak, no to, no, to, no to tak samo wiesz, tak samo na przykład, yy, yy, nie wiem, w przypadku Shoka, na którego no. można narzekać lub nie, albo mhm. bardziej lub mniej. Tak. Ludzie się koncentrowali na takich aspektach jak, nie wiem, jak rozdźwięk pomiędzy fabułą a rozgrywką, albo na przykład, tak. czy nie jest za przypadkiem za dużo przemocy w Bajaszoku, także takich rzeczach, wiesz, idących trochę dalej niż tylko niż tylko takie podstawowe aspekty, a zobacz, mhm. że właśnie gry, my gry Ubisoft to zazwyczaj rozbieramy na części pierwsze i, i to jest takie trochę godzenie się z każdą mini porażką składającą się na, mhm. na jakąś tam przeciętną całość. Tak, tak, tak. tak. No, ale, ale też jest coś takiego, że człowiek człowiek lu, lubi te hamburgery z że one w takiej ilości, że powiedzmy, nie zapuszczają no, to. jest właśnie, wytłumaczenie, postasz, to jest właśnie tak. wytłumaczenie sukcesu sprzedaży tych gier, tak? No tak, no właśnie, tak tylko że w momencie, to, kiedy oni tak, zaleją cię odpowiada. tym hamburgerami, tak jak powiedziałeś, no, zaleją cię hamburgerami i, i, i te. No i z Asasinem ja się czuję trochę zawalony tymi hamburgami, że już przyjadłem się i, i już uh, ciężko mi wrócić do tego. udanie, szczególnie, że, że masz po prostu tak wiele innych do zasmakowania rzeczy. No. I... No ja bym chciał, żeby było mniej gier na, na, tej, na tej nowej generacji nie w sensie jest mało generalnie na tą nową generację, nie? To nie życzę sobie, żeby było jeszcze mniej ale chodzi mi o to, żeby żebyśmy nie doszli takiego momentu, że okej, okay, już wszyscy wiedzą jak programować, już wszyscy wiedzą jak te marki dojść więc znowu dochodzimy do tego momentu, który byliśmy jeszcze tak e, parę lat temu, że wydajemy mnóstwo gier nieważne jakoś, bo jakoś zawsze będzie dobrze, bo mamy już ten silnik nie? W, ten, w przypadku poprzedniej generacji to był Unreal Engine na którym było wszystko właściwie, każda gra i... i... Ale wiesz, wiesz jaki teraz jest problem? Teraz to nie jest problem z silnikiem, teraz jest problem, że nie ma komu robić tych gier, bo wszyscy wielcy z poprzedniej generacji, BioWare, Epic Games tak samo, a jeszcze przypuszczam, że parę nazwisk byśmy znać, i oni wszyscy odeszli. Tak. Oni wszyscy odeszli robić albo mniejsze gry, albo w ogóle przestali istnieć w branży, mhm. czy, na, czy na zawsze, czy na ten Właśnie. moment. Albo przechodzą do, do gier Indii, no to do gier Indii nie jest... Jak je się podoba ta ich postawa, która, która zwykle właściwie wszyscy sprowadzają do tego, że chcą robić mniejsze gry, ale skupione na narracji. Że nieważne jest po prostu... Nie AAA, nie bardziej Indii, ale właśnie takie gry, które po prostu się smakuje... Tak jak mówiło się o Gone Home... Nie, ale gone Home to nie jest dobry przykład. Znaczy, ale wiesz, to, ale to, chodzi o to, że to jest dobra gra, tak koniec końców. No nie, no to, zdaniem, jest, ale... to jest. taka przygodówka, która ma gdzieś taki temat, który, wiesz, jakby skrytował ten temat. Hu hu, panie, no to wchodzisz na, na grążki wody publicznej, na, na, na temat, nie, temat, nie, sam, sam pod, Samo podjęcie tematu i powiedzmy to, że, to, że oni mieli odwagę zrobić grę, w której rozgrywka jest oparta na czymś innym niż strzelania, to jest FPS jakby tak. nie było, no to wymagało jakiejś tam odwagi, natomiast, natomiast sama jeśli już mówimy o narracji, to sama narracja tutaj jest dosyć płytka, to potraktowanie problemu, problemu dwóch młodych lesbijek jest takie dosyć sztampowe, I, a rozwiązanie akcji jest w ogóle kretyńskie. To jest Ta, ta idylliczna końcówka jest totalnie durna. Mm -hmm. I jak na, jak na, jeśli to miało, że tak powiem, liczyć w jakiś sposób na inteligencję widza, odbiorcy, to, mm -hmm. to, to bardzo, bardzo słabo to wypadło. Mnie, mnie tylko się podobało w tak naprawdę, jak ta gra cię oszukuje, że. Znaczy, ja, bo ja czułem, że to jest dla mnie pozytywny element, że ta gra przez dłuższy czas wprowadza taki element dreszczyku. Tak, tak. Znaczy, tam było coś I to takiego, mi się strasznie ruchu, że... podobało, jak oni do, po do prostu... Samego, do samego końca nie byłeś pewien, czy to, nie, czy to będzie... Tak, nagle tak, może jakiś trup jest, horror, czy może jakaś czy krew i tak dalej, no, no, to się czy, no, Nawet właśnie. gra się w pewnym momencie z ciebie otwarcie nabija zresztą, mm -hmm, ty pewnie tak. pamiętasz scenę zwalną. Tak. tak, tak. Um, nie, i to było zdobione zdecydowanie dobrze. No teraz myślę, że można by spokojnie argumentować, że przeszukiwanie szuflad jest równie nudne co ostrzelanie dochod przeciwnika, bo to niestety powoduje trochę zmurzenie. Ale jest to teraz na jakiś czas y, coś takiego, no nie, to nie jest zły pomysł, tylko... Nie, to ogólnie jest to jest bo to jest taki Flappy Bird, tylko, że... Gier... Nie, to jest, jest miła odmiana, natomiast, natomiast zdecydowanie ta gra dostała zbyt, duży, zbyt dużą ilość poklasku, moim zdaniem. To, to, nie jest, to nie jest 9 na 10, to nie jest 10 na 10, to jest takie 7,5-8. Mi się podoba, ale, ale, ale, ale na pewno to nie jest najlepsza gra, jaką grałem w ten, tym roku, czy, czy, czy w tym roku. Nie, już na nie wiem kiedy to wyszło. Ale hmm. co sądzisz w takim razie o The Vanishing of Ethan Carter? A nie wiem, bo ja nic nie widziałem. Poza tym, że wiem, że jest. Wiem, że na, Pixel, z... na miała być prezentacja, ale to jeszcze jej nie widziałem. Nie wiem, czy już jest w siedzi, ja, czy co jeszcze... Co widzę jakieś zdjęcie, co widzę jakiś to widzę ciągle tylko tą lokomotywę. Ten, ten, ten pociąg i, i to z tej strony, to z tamtej, tu jakieś namioski interfejsu. I szczerze mówiąc, że jest trochę zainteresowany, dlatego że jaka, y, tematyka tej gry, czyli to takie zahaczenie o weird fiction, to jest coś, co. To, to, to, czy wiesz, znowu dreszczyk, znowu coś takiego. Y, y, to może, nie wiem, może mamy się bać, czy nie bać, no ale i jakaś, nie wiem, detektywistyczna historia w tle, no. Nie, no ja bardzo chętnie w tę grę zagram, natomiast staram się umieć na razie, bo wiesz, jak to, jak to jest... Um, um, ja jestem pewien, że tutaj będzie mnóstwo takich zagrań kuglarsko-prestidigitatorskich i właśnie takich, wiesz, jak połączyć przygodówkę z wciągającą narracją i morderstwem w tle, no, mhm. zobaczę sobie, jak wyjdzie pełna gra, no. No wiesz, pokazuje, jak, jak, jak fascynują go na przykład smaczki w takich takich rzeczach jak, e, nie jak oglądasz na przykład film. Jeśli masz film na przykład w wersji HD, to robiąc stopklatkę czasami jesteś w stanie zobaczyć, co tam nie wiem, w jakiejś tam gazecie jest napisane w filmie. I to no, są tak. smaczki, na których na przykład, nad którymi Adrian Chmierasz uwielbia się rozprawiać. I, i, I to jest to, że jeśli ja się zastanawiam, ile takich rzeczy będzie właśnie w tej grze. Że ile będzie takich rzeczy, które powiedzmy możesz nie wiem, odkryć właśnie w i to może być fajne, no ale tak jak mówię, no za mało wiemy, żeby dłużej opowiadać, więc możemy właściwie um, przeskoczyć do jedną tylko rzecz, cię zapytam w takim razie, czy no. widziałeś, zanim przejdziemy do tego, w co ty ostatnio grałeś, hmm. czy widziałeś Battlefield Hardline, to co wyciekło. Hmm. Czy... A to w ogóle coś już ten, coś już jest, bo ja tylko słyszałem, że jest, no, znaczy, że bądź... będzie, że będzie i że to ma być takie bardziej w stylu Cops and Robbers i to A, ma być takie co? Payday The Heist i jeden, I Nie A, widziałeś, Nie widziałeś, drogi Piotrze, to ja ci powiem, Aha. tak, więc to jest dokładnie to, co powiedziałeś, co, co przeczytałeś, czyli taki Cops and Robbers, ale jest tam fabuła, czyli będzie z... Zastanawiam się, czy to będzie coś na poziomie, nie wiem, czy Payday, czy może Canyon Lynch, czy nie wiem, GTA. Ale oczywiście z pierwszej osoby, więc jak to, jak to z... tam, tam sobie zaplanują, to, to nie wiem, ale to, co wyciekło i mi się wydaje, że to miało być chyba na konferencji EA zaprezentowane na E3, to jest 7 minut prezentacja wszystkich trybów, wszystkich, e, wiesz, jakiś, czy masz pokazane multi jaki tryb multi, masz pokazane jakieś, te, wiesz, to naprawdę sympatycznie wygląda, że to, że to masz swoją tożsamość, że to nie jest to ani Bad Company, ani zwykły Battlefield, tylko rzeczywiście to jest coś e, coś nowego, coś, coś ciekawego, oczywiście na tym, tym silniku Battlefielda, więc jakby grając Battlefielda, z, znając to, jakby nie, nie masz jakiegoś takiego. Na tym poziomie nie musisz się uczyć grać od nowa, ale naprawdę sympatycznie to wygląda. Szczególnie to, co pokazywali, jeśli chodzi o, o kampanię dla pojedynczego yy, gracza, czy tę fabułę. I, I zastanawiam się, ile tam tego będzie, czy to będzie coś na trzy godziny, coś na cztery, czy, czy właściwie może jakiś kop, kto wie, no. Ale jak nie widziałeś to, to to na pewno gdzieś tam możesz później nie, do... niestety, niestety nie partner, do. Na, na, na ja proces... nie czekam na żadną grę elektroników, bo to wymaga zainstalowania orygina. Nawet nawet ten, jak znajomy na Facebooku napisał, że jest za darmo Battlefield 3, tylko trzeba Origina zbać. to stwierdziłem, e, a na Steamie to nie ma. troll face. No, Ale, ale ja już zainstalowałem jakiś, aż, jakiś czas temu Origina, oczywiście musiałem bo niektóre gry, no niestety nie da się ich w żadnej, na, innym, na innej platformie znaleźć i muszę przyznać, że wielki krok, krok do przodu w stosunku do tego, co było wcześniej że to jest taki, taki Steam, zanim Steam został przeładowany tymi wszystkimi innymi dodatkowymi rzeczami a już tak. można instalować gry bezpośrednio od razu, nie trzeba... Jak to tam jest w tej chwili? Bo Ubisoft chyba jeszcze nie doda do tej magicznej myśli, że ściąganie instalatora i potem instalowanie tego wszystkiego to jednak jest straszna kupa. No wiesz co, to, to tam masz chyba jakiś... To, mi się wydaje, że to jest w bardzo podobny sposób jak na jest zrobione. Te, te Czyli po prostu ściągasz i, gra, i odpalasz i grasz, a nie... To jedną dobrać. dziwną rzecz i, i, i nie wiem, czy to jest jakieś pozostałości starego systemu, że te stare gry, które miałem na, na, na Originie, które instalowałem z Originem, to musiałem dodawać kod, za każdym razem jak przeinstalowuję grę, jak usuniesz grę i później ją pr... przeinstalujesz, to musisz znowu dodać kod, nie? Ciema. Nie czy to, czy to pozwala, żeby ktoś mógł sobie jeszcze raz zainstalować grę albo sprzedać, bo już teraz te nowsze gry, no one są wszystkie przypisane jakby do konta, te, te no. godziki i to już jest jakby za każdym razem, jak sobie Origina instalujesz, to może te gry. Um... To one już są wpisane na koncie, nie możesz już nic zrobić. teraz te tak, są... że Origin już jest leciutkie, ja już się przyzwyczaiłem tego, że jesteśmy szpiegowani na każdym kroku. No tego jest... już tygodniu, po prostu ja uważam za, obrzydliwe, za obrzydliwy pomysł, że, że, że panowie się wyprzedzają do swojej piaskownicy i sprzedają swoje gry tylko na swojej platformie, bo tak. No tak, ale no jest, no, sprowadzi... robi straszną mlichwę, no 30% no być Każde może, być może ale... i zobacz jak, ile te gry kosztują na Steamie przecież to jest jakaś porażka mm, Watch Dogs sądraga, na Steamie 59 euro ale z... są, ten, są, są są, firmy, które odwalają czarną robotę za mnie, znaczy kupują gry w wersjach pudełkowych, tak. wydłubując stamtąd kody i ja mogę sobie te kody kupić online i wklepać i ściągnąć od razu. No I I to... to są wszystko legalne, legalna działalność, także... Chwałaś tak, że... za to, bo ja też przyznam się, że... że... Bez, bez takich... Spo... Znaczy, no, może nie, nie będziemy podawali nazw, bo to pewnie ci no, jak nam Jak nam zapłacą za reklamę, to oczywiście zrobimy specjalny segment podziwam. Zachęcamy po... do podejmowania programów partnerskich Fax i, i no, w, w każdym razie, jeśli, jeśli jakbyś się przekonał do tego, to czy w ogóle, nie wiem być może to byłaby taka gra, która nie wiem, puściłaby do siebie takie, takie, takie miłoczko, że może jednak warto dla niej zainstalować originalne, no, ale w takim razie zostawimy ten, ten temat Nie, ale naprawdę powiem Ci, że życie bez gier EA to jest bardzo przyjemne życie. Naprawdę nie czuję, się, żebym, nie czuję, żebym coś stracił przez ostatnich... A ja nie, nie pamiętam od ilu lat nie widziałem oryginal, to już naprawdę w latach idzie. Bo wszystkie gry, jakie były mi potrzebne, typu, nie wiem, seria Mass Effect, no to mam na Xboxie. No tak, tak. A, tak. Nie wiem, ostatnie Need for Speed Shift dwójka, to chyba też na Xboxie. Aha. Nie wiem, czy jeszcze było coś takiego co mi było potrzebne od elektroników, że musiałbym zagrać na, na PC. Shift to, tak. właśnie, Shift to była ta, chyba ta jedna z tych pierwszych gier, do których zainstalowałem. Shift i chyba Mass Effect 2 na, na wersji na PC, to były te gry, które no, no, zainstalowałem one Steamie, sobie. One, one są na Steamie, bo one, oni tak jakoś robią, że, że te gry powoli przechodzą na, na Steamie. Nie te wiem, na starsze... No, przynajmniej ha. niektóre, przynajmniej niektóre, na pewno nie wszystkie. Na pewno no, no, na bo, no, na nigdy wszystkie. nie zdecydują się, żeby Battlefield był na Steamie no, i to jest szkoda. Chyba nie. Bad Company, i, i, i, chyba 2 to była ostatnia gra ma z tej serii na, na, na, na tej platformie. Ale czasami wyskakują w promocjach takie dziwne rzeczy, typu na przykład, nie wiem, ta ostatnia Alicja, mm -hmm. też, też jej chyba dosyć długo nie było, potem mm -hmm. i, zniknęła wtedy z całym katalogiem gier elektroników, potem się pojawiła, także tak... No, zastanawiam się, kiedy z Steam zrezygnuje w ogóle ze sprzedaży gier, ja oni będą tylko się z tych kapeluszy do, do Team Fortress 2 utrzymywać i Dota 2, <d stimulate> bo okazuje się, że po prostu Dota 2 to jest taka, tak, wiesz... Zobacz, League of Legends to jest gra, która z, no, z, z małej firemki, z mojego studia zrobiło wielomilionową e, potęgę, nie? Której oczywiście tam na razie nikt nie zagraża, ale już jakby dota w jakimś tam stopniu, druga część od e, depcze po piętach. Ale to jest, niesamow to jest niesamowity biznes, to niesamowite pieniądze. Jak ja słyszę, że ktoś wydaje na przykład, nie wiem, 40 dolarów na jakiś przedmiot w grze wirtualny, albo i nad więcej, znaczy, to jest niesamowita głupota. Nie, nie, nie, ten, nie, że tak powiem, to trzeba to nazwać po imieniu, ale Wiecie, że są światło, ludzie, to... liczę, że mają, mają portfele, z którymi, którymi trzeba coś zrobić. Ktoś się, ty się tym zajmie, to czemu nie? No? I to się sprawdza i naprawdę mi się wydaje, że w tym momencie to Valve dojdzie do wniosku, po co my mamy robić jakiś Left for Dead 3? Ale nie, przecież oni nie to, muszą z... robić gier, no co to... Ty... A myślisz, że Half-Life 3 to powstanie? W ogóle po prostu? Nie, oni nigdy... Oni nie zrobili trzeciego epizodu, czyli prostej rzeczy do do drugiego do drugiej części half lifea No, żeby to jakoś zamknąć. Cliffhungerem takim... Zresztą, gry, co by nie mówisz, Half-Life nigdy nie był jakiś wybitnie popularny, w nie wiadomo co, więc to nie jest jakoś tak, że oni musieliby to, nie wiem, zatrudnić jakichś najlepszych mistrzów Pióra, żeby im pisali scenariusze. Nie, nie, nie, nie. Oni musieli zatrudnić tych samych, tych samych mistrzów od, od designu poziomów. To to. Bo, to im, bo to im wychodziło świetnie. Natomiast, natomiast wyobrażasz sobie, żeby teraz w jakikolwiek sposób Half-Life um, spełnił jakiekolwiek oczekiwania w sposób minimalny, który narosły przez te lata w sposób gigantyczny? <śmiech> Więc... Po prostu nie ma ja, ja, ja, ja przez jakiś czas myślałem, że być może kolejna część silnika, kolejna wersja silnika Source to będzie coś, co pchną razem z, z trzecią częścią Ale harrowia. Czy, ja czy, to... czy oni go w ogóle rozwijają? Bo zobacz, że jest taka tak silna konkurencja w postaci darmowego, tudzież półdarmowego, tudzież budżetowego Unity, hmm. a, które tak naprawdę w tej chwili nie ma żadnej konkurencji, bo Pff. nie wiem, no może poza CryEngine, ale CryEngine jest chyba zdecydowanie droższy. Ale Na pewno są... nie Unreal Engine, bo, bo oni się kompletnie do tego nie dają. Ale ale ich system finansowania przyczyn... jest z dupy. Za jak z przyczyn, e, chyba że się mylę, ale Source został e, użyty z, w tym, e, w Titanfall. To jest jakoś rzeczywiście podrasowana wersja, ale to z nadal silnik Source. To jest Source, tak? A, a najlepsze jest to, jak... to, To, to jest naprawdę jakiś taki jeden z niewielu przypadków, bo tak naprawdę to Source istnieje tylko i wyłącznie w stanie takiej amatorsko-moderskiej. Hmm. Ale teraz popraw mnie, jeśli się mylę, chyba, że ktoś tego słucha o ja wiele lepiej, to może w komentarzach, ale przede wszystkim Source to nie jest na, na podstawie Quake'a drugiego silnika? Mm, mm, mm, mm. Wiesz co, kiedyś pamiętałem te zależności, w tej chwili już niestety nie, ale coś takiego było, złożę... że to się jakoś, jak to było? Pamiętam, że, że coś z Maxem Payne'em jeszcze było też po hmm. że Max Payne też używał jakiegoś takiego silnika, który był właśnie takim, że baza była chyba z dwójki. Hmm, hmm. Um, ale nie, w, w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć. Ale coś... to w każdym razie można powiedzmy między bajki włożyć to, że znaczy, to w jaki sposób ludzie się podniecają głupotami, że ktoś gdzieś tam zauważył trójkę na czole spoconego Gabe'a, Niuela, to znaczy, że Half-Life jest w produkcji. Wiesz, no wyobraźnia potrzebuje pożywki, tak? Nawet gracze muszą mieć swoje miejskie wirtualne legendy, więc... <grydy> ja, to, ja to tylko tym mogę to tłumaczyć, bo innego sensu nas nie ma. Nie, no ludzie potrzebują, wiesz, no to jest coś takiego. Tak samo jak w, za jakiś czas ludzie zaczną wierzyć, że powstanie Diablo 4, no i może kiedyś powstanie za Zyż kolejne co, tak 10 tak, lat. Czy, czy, Diablo 4 to powstanie na pewno, tylko czy właśnie pytanie, czy za 5 lat? Czy za 10 lat. Jeśli, e, nie wiem, e, Activision, Blizzard zdecydują, że potrzebują pieniędzy, to, to, to powstanie wcześniej. Na razie jest, jest, jest dobrze, jak jest wydazą kolejną wersję trzeciej części, tym razem na konsole nowej generacji i znowu sprzedają się... Kilka. Jeszcze jakiś dodatek powinien jeszcze zrobić, tak? Bo teraz to, zrobili bo jeden. No tak, jest dodatek, tak. Bo to właśnie możemy zrobić, zrobić. razem z dodatkiem jakaś wersja Ultimate, nie? Na nowsze konsole i tak dalej. No, no, no. Wtedy tak. będzie można kupić jeszcze jedną wersję za znowu, za jakieś 170 zł. Bo na, będzie, jak wersja w... oczywiście. Tak, jeszcze w ogóle wersja na Oculusa będzie, jeśli Facebook uda się, nie wiem. Oczywiście będzie to się zakończył godą, ale w ogóle widziałeś w ten pozew, czy miałeś okazję go przejrzeć? Nie, tak... nie, nie. nie, nie, nie. Szkoda, tak mi szkoda tego Facebooka. Tyle tych Facebooka pieniędzy. Nie szkoda Oculusa. Tle... No szkoda Oculusa, ale jak się okazuje, że wiesz, masz ten pr projekt Morfeusz, tak to się no chyba nazywa? Tak, no bo to nagle równo, idzie. To zamiast idzie. Pisane, Więc Jeśli, tak, jeśli tak, oni tak. tam rzeczywiście coś tam machlejki jakieś mają, to nie wiem, nie płacą, oni z nie robią, co chcą. Ja już ostatecznie kładę na to lachę. Ale Piotrze, Transistor. To jest gra, w którą no. grałeś, rozumiesz, że przyszedłeś też? Tak. Grałeś, przyszedłeś i w ogóle siedziałeś no to nie, przy niej bardzo długo. Ja Byłem aż zdziwiony, że tak mi tu dużo czy czasu zajęło. Cię? New Game Plus i tak dalej? Wiesz co, nawet nie dla New Game Plus, Tam nie, nie wiem czy zauważyłeś, ale bardzo dużo, bardzo dużo czasu zajmują te ostatnie fazy tych testów, tych map, tych aren testowych. Ja mam chyba z 18 godzin nabitych, a na pewno, na pewno nie, fabuła nie zajmuje więcej niż sześć. No się przyznam, że nie sięgnęłem jeszcze po, po transistora, więc zupełnie nie wiem, co to są te areny, w takim razie. Bo, To znaczy, bo to jest coś takiego, że w pewnym momencie, w pewnym momencie w tej rzeczywistości otwierają się, otwiera się coś, co się nazywa backdoor, tak? Czyli te mhm. takie, a, tylne furtki, tylne drzwiczki. I to, to cię prowadzi do takiej wysepki, która robi za taki, za taki twój dom, powiedzmy, za takiego za taki, tak, miejsce takiego odpoczynku. I tam jest takie gigantyczne drzewo, gdzie się pojawiają przejścia i te przejścia prowadzą po prostu do różnych aren i to są, to są po prostu takie zarażowane scenariusze, że masz na przykład bardzo konkretne umiejętności, na przykład limit czasu, albo na przykład musisz e... musisz wszystkich wykończyć w jednej turze mhm. z takimi innymi umiejętnościami, albo samemu sobie wybierasz umiejętności i musisz na przykład spośród na przykład jakiegoś ograniczonego zestawu i na przykład jest e... Powiedzmy coś w rodzaju hordy i musisz pokonywać fale, um, i zmieniasz sobie po każdej rundzie, po każdej, po każdej fali, zmieniasz sobie umiejętności, albo inaczej, one są rozszerzane, dochodzić, ta pula jest jakby zwiększana, także musisz strategicznie to tak rozwiązywać, no i właśnie na przykład, właśnie chyba w tym trybie jest uh, uh, najwięcej, to on jakby zajmuje najwięcej czasu i jest taki najbardziej pod koniec chyba taki najbardziej frustrujący, bo doszedłem do takiego etapu, gdzie tych fal jest, bo to oczywiście poziom poziom trudności jakby rośnie. Aha. I na początku tam są, nie wiem, cztery fale, potem chyba sześć, osiem, ja mam w tej chwili jedenaście albo dwanaście. Mhm. I w momencie, kiedy masz jedenaście albo dwanaście, to, aha, i tam jest coś takiego, że, nie, że musisz je przejść, bo nie ma żadnego systemu zapisu pomiędzy tymi falami, że nie możesz sobie po prostu wyjść, bo będziesz musiał to zrobić od nowa. O, to. Y i no wydaje właśnie. mi się, że ostatnim razem, ostatnim razem, jak usiadłem do właśnie tej takiej, do takiej rundy, która jest złożona z 11 fal, to mi to zajęło chyba ze 3 godziny. Mhm. Także to już są takie. Dlatego mam taki lit, tak, mam licznik nabity, że, to, że to, to, miski, jest, to To pewnie więcej czasu spędziłeś na w tego, niż niż, niż w jak to grze, mówi, niż, w samej, to niż w samej grze. Tak, mm -hmm. tak, to tak właśnie wyszło. Ale no. to jest fantastyczny element w takim razie, który niesamowicie przedłuża. Bo mi się wydawało, że jedynym, przedłużeniem żywotności tej gry, to jest, powiedzmy, wrócenie i oczywiście odgrywanie tej, tej fabuły na nowo. To New Game Plus, może coś tam się zmieniło, a tutaj. No już jak z i... ale to bardziej tak jak na zasadzie, nie wiem w Devil May Cry, jak masz, że, że włączasz sobie nowy poziom i, w, i są zupełnie inni przeciwnicy w tych samych lokacjach. Dużo twardsi i tak dalej, są bardziej dostosowani do swojego poziomu. To tutaj tak jest, tak? Plus jeszcze jest coś takiego, że umiejętności zaczynają się powtarzać. W ramach fabuły, jak je zdobywasz, to masz, to masz niektóre podwójne. I też możesz z nich korzystać. Możesz na przykład wrzucać jej jedną w drugą jako upgrade. Nawet się za to chyba jakieś osiągnięcia dostaje. Ja słyszałem, że ten w ogóle ta mechanika jest jakaś taka nieźle nieźle zakręcona, bo ja próbowałem sobie tak... Bo Wiesz to ten... nie, ona nie, ona nie jest, ona jest specjalnie zakręcona. Jeśli grałeś, grałeś przecież w Guild Wars na przykład. No tak. No to jest tak jak Guild Wars PvP, tylko że, tylko że z elementem turowym, bez którego jest ciężko wytrzymać. Znaczy, ciężko jest przejść do no, tego, dlatego, że no, tych, robo, tych robocików jest zdecydowanie dużo, a, a ty w tym trybie po prostu czas zwalnia w momencie, kiedy wykonujesz a, wykonujesz akcje zaplanowane w tym trybie, więc masz oczywistą przewagę. Natomiast natomiast czas rzeczywisty tak naprawdę upływa na tym, żeby uciekać przed tymi robotami i żeby ci się ten pasek punktów... To działa tak jak wadz w zasadzie. Mm -hmm. Tak jak wadz w Fallout. To no jest w ogóle w jest świat, oczywiście. bo to tak, te umiejętności... To jest to jest po prostu ten, to jest bardzo, bardzo mocno, w zasadzie ciężko powiedzieć, że to jest inspirowane secesją. Tam są elementy architektury secesyjnej, malarstwa secesyjnego, po prostu wyjęte, skopiowane i wrzucone do bardzo ładnej, kolorowej grafiki ślicznie wyglądającej. To wszystko jest dopełnione przepiękną muzyką Derena Korba, który zresztą zrobił świetną, absolutnie fantastyczną ścieżkę dziękową do Bastionu tutaj również się wykazał, zresztą współpracował z tą samą panią na wokalu, bardzo ładnie to wyszło. To jest chyba taka rzecz że wyróżniająca gry Super Giant Games, że ścieżki dźwiękowe, obydwie w tej chwili, są po prostu bardzo dobrymi albumami do słuchania, tak poza tym, hmm. w wersji standalone tak. przepraszam. One się świetnie bronią jako muzyka, muzyka, a nie jako muzyka do gry. To jest, um, bo czasami to... jest coś takiego, że jest świetna ścieżka dźwiękowa, świetna w ogóle piosenka, czy tam w ogóle utwór, to jest i to jest jak same go same słuchasz same go same osobno, same same poza grą, tak jakby on do ciebie już tak nie trafia, już, już nie jest tak... To jest tak... odwrotnie, tutaj te, tutaj te piosenki są raczej tak, że na przykład trwają na przykład chwilę, bo jedna piosenka na przykład potrafi być dosłownie przez 15 sekund czyta w jakiejś i to też takiej niespecjalnej, a jako otwórki, kiedy ty masz możliwość wysłuchania go po prostu wiesz, w wersji pełnej i na spokojnie, ona zaczyna do ciebie docierać i tu raczej jest w tą stronę. Aha. Z muzyk, przez muzyką ale to właśnie. transistor jako gra, czy to jest krok do przodu w stosunku do bastionu, taki, wiesz, że ja ja oni się w w rozwinęli? Widać, że to jest studio, które na przykład kolejna gra, no to już, to już na pewno będzie coś, nie wiem, być może gra roku, objawienie jakieś takie. Wydaje mi się, że oni są trochę... Mm, a ja nie chcę tutaj brzydko o nich mówić, ale mam wrażenie, że to wszystko jest jednak trochę gruby, niż mi to jest zbyt. I że to jest trochę takie oszustwo. Myślę, to jest twoim um, zdaniem, że robią coś taką... Pod, pod jednak, pod te wiesz, że wiadomo, że pewne rzeczy się spodziewam, bo no, fantastyczna muzyka, no to nie jest takie proste zrobić, bo to można powiedzieć, Nie, nie, nie. I, nie. I naprawdę, naprawdę, jeśli chodzi o Darena Korba, to jest, to jest fantastyczny kompozyt, młody kompozytor, tak, przypuszczam, że młody kompozytor, i on jest tak trochę taki, wiesz, m, m, m, m, a mi przypomina trochę Jaspera Kidda, to znaczy nie w, absolutnie nie w warstwie kompozytorskiej, tylko w takim podejściu, że on niezależnie od tego, jaki jest tytuł, to on po prostu daje z siebie wszystko i przecież ten Jasper Kidd też tak miał, że napisał na przykład muzykę do gównianych Darksiders 2 i ta muzyka jest absolutnie przepiękna tak. i fantastyczna. Fantastycznie się jej słucha. Właśnie też jako jako by co u niego teraz słychać, nie? On teraz pracuje nad czymś? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. W każdym razie, ja grałem w Bastion tylko przez... No niedługo, nie wiem, może z godziny, ale ta gra mnie kompletnie nie wciągnęła i to, co o dziwo podoba się wielu ludziom, znaczy ten dodatek w postaci narratora, tak naprawdę nie jest żadną... Być może jest to jakiś powiew świeżości, natomiast on tak naprawdę, to tak naprawdę nic nie wnosi do gry, zwłaszcza, że ten aktor jest słabym aktorem, albo ma, po części ma też słabe linie dialogowe, znaczy w zasadzie monolog. No, no. I w Transistorze też tak jest, ten facet czyta w sposób strasznie drewniany, jak z kartki i te teksty sposób po prostu źle napisane. Mm -hmm. Są strasznie, strasznie tandetne i on ma też taki głos trochę, śmiałeś się z tego, z Aidena w Watch Dogs. tutaj też tak jest, a w Sebastianie w, w on też ma taki głos, taki, już, mm, taki trochę grobowy, a tutaj z kolei taki, taki bardziej zacięty, powodowany trochę chęcią zemsty. Mm -hmm. e, fabuła w ogóle w Transistorze jest śladowa, szczątkowa, e, w zasadzie to można powiedzieć, że jej nie ma. E, ten no jak cały czas do ciebie gada. Ty uh -huh. jesteś osobą niemą, twoja uh -huh. bohaterka jest niema. Um, przy czym paradoksalnie rzecz biorąc jest w stanie nucić i śpiewać, więc to jest bardzo ciekawe, jak to z tymi stronami głosowymi jest. W każdym razie podobno ukradli jej głos. Może języka nie ma. Albo... Może. <laughs> I się wstydzisz, że jakby coś trzeba chciał... nie było, mam Nie mam pojęcia. W każdym, razie, w każdym razie jest to jakoś tak dosyć. dosyć nie, nie była jest w ogóle szczątkowa. Jest dużo takich właśnie szczątkowych zdań, które ten miecz z siebie wyrzuca. I to wszystko jest takie dosyć rwane, i. Um, no i ta prezentacja jest raczej taka raczej tandetna. Czy w, sensie, w sensie właśnie tego głosu i tego aktora Logan, jakiś tam Cunningham, chyba. To nie jest dobry aktor. Mam to to nadzieję, się normalnie jest... na, na jakieś pewnie gradobicie albo jakieś być może, tam kamieniowanie. Być może. Bo, bo, bo... Być może zostaną kamieniowane. Natomiast to nie jest dobre aktor, przynajmniej w tych grach od Supergiant Games i oni mu niestety też nie piszą zbyt dobry, dobrego scenariusza, tudzież właśnie linii monologów, mhm. a nie wiem po co oni go wrzucają. To jest jakaś taka formuła właśnie jeszcze wzięta z Bastionu wcześniejszego. Um, mnie Bastion kompletnie nie, nie zainteresował jako gra. Transistor bardziej, bo Transistor ma przynajmniej dobrze zrobioną rozgrywkę. No na pewno to jest po, po... coś nowego, bo, bo, bo Bastian przynajmniej pierwszy jak robi, to to taki hack and slash, nie? Chodzisz, tam, walisz no, wszystko po... po mówię, bardziej, bardziej to jest coś takiego, że, bardziej to jest coś takiego, że, że no jesteś w stanie grać w czasie rzeczywistym, natomiast później już nie za bardzo. Mhm. To, jednak jest, to jednak jest takie połączenie właśnie tak, odpowiednio dobranych umiejętności, przy czym um, musisz dużo eksperymentować, to jest fajnie zrobione. Um, bo tak naprawdę jest, są takie kombinacje powiedzmy wygrywające. Znaczy są kombinacje, które działają lepiej niż inne i musisz do tego dojść. Mhm. Um, bo, bo, bo i musisz, musisz eksperymentować, bo um, znaczy jest rodzaj takiej zachęty dla ciebie. Że, ale to chyba ten, chyba rozmawialiście o tym w poprzednim podcaście, że, że tam jest coś takiego, że. Um, Umiej te umiejętności są pobierane jakby z umierających e, czy zmartwych e, postaci tak. i one jakby dusze tych postaci są w tym momencie zamknięte w tym mieczu i tam się odblokowuje ich wiesz, ich bi biografia nazwijmy tak. Mm -hmm. to tak dossier bardziej niż biografia A, i żeby, żeby ją odblokować w całości, żeby się dowiedzieć kim była ta postać to musisz ją użyć w postaci aktywnej, e, upgrade'u i pasywnej także mm. oprócz tego jest bardzo fajny system do którego ja, do którego w, ogóle ja w ogóle nie doszedłem bastionie, do Bastionia, mianowicie system utrudnień, który sam sobie włączasz lub wyłączasz no, i w, w, w, nagrodą za to jest więcej punktów doświadczenia no i wiadomo, szybciej możesz zdobyć kolejny poziom mm -hmm. no i to my. jest całkiem fajnie zrobione bo nie ma jednolitego poziomu trudności tylko możesz sobie w, w, przy, przy danym etapie włączać lub wyłączać natomiast kiepsko jest zrobione menu z tymi z tymi umiejętnościami, bo nie jest jakby dwu-dwuekranowe, musisz się przełączyć między dwoma ekranami, przy czym na przykład, jeśli chcesz usunąć jakąś, jakąś umiejętność, to ty jej nie, nie, nie widzisz tak naprawdę jaką, którą umiejętność usuwasz. Masz po prostu ekran tych umiejętności ogólnie, Aha. natomiast na dole masz ten pasek slotów, który, który normalnie widzisz w grze, ale nie widzisz tak naprawdę co usuwasz, czy to jest na przykład umiejętność będąca tą umiejętnością podstawową, czy upgrade'em, czy umiejętnością pasywną. Dopiero jak ją usuniesz i weźmiesz i wciśniesz jeśli polecenie, że chcesz dodać jakąś umiejętność, to on Ci przychodzi na ten drugi ekran i wtedy możesz ją dodać w którymś z tych gniazd wolnych. I to jest bardzo dziwne rozwiązanie. Dlaczego nie zrobili od razu tego drugiego ekranu z umiejętnościami gdzieś, nie wiem, po bokach, albo na zasadzie wyskakującego menu? Nie wiem. Jest to porne bardzo to rozwiązanie. I sprawia, że dłużej siedzisz w tym menu i kombinujesz, i przekładasz, i tak dalej, i tak dalej. na pewno w jest... jakimś... Ktoś musiał chyba im zwrócić na to uwagę, ale może doszło... No do... dziwne, Ktoś dziwne. To jak... może, może to w jakimś... może w jakimś nie ma, Warto poprawić, są inne rzeczy do, do zrobienia. Mhm. Wiesz co, no, gra gra nie wygląda jakby została... Znaczy inaczej. Graficznie i muzycznie jest prześliczna. To widać, że zostało do, do, dopieszczone do perfekcji, natomiast może ją wypchnęli za wcześnie, nie mam pojęcia. To już możemy spekulować. To jest małe studia. Właściwie nie, nie mają jakieś tak, jak to się mówi... Kilku gier, które na przykład, nie wiem, mogą wydać jednocześnie i powiedzieć, że okej, okay, nawet jeśli. No, te... Kilka gier to nie mają, to mają nawet na koncie proste... kilka, w sensie, w sensie dwie. No tak, dokładnie, ale chodzi po prostu, że jakby mieli jakieś, Bo oni chyba nawet nie korzystają z jakiegoś dużego wydawcy. Ktoś, ktoś w ogóle ich wydaje, czy oni no, sami. Mam, no, to nawet prosty nawet internet. Nawet nie wiem, jak... Ewentualnie film, jak czy jak, czy, no, gdzieś czy to jakieś to było robione, czy to poszło po prostu właśnie na taki serie. Ale to chyba wychodzi też na PS4? No właśnie, nie no. Ktoś, ktoś musi chyba im tam gdzieś rękę podać, ale z drugiej strony oni być może potrafią to załatwić sami. Ale generalnie co? tak, oni są bardzo samodzielni z tego, co ja pamiętam, że to nie, nie, nie idzie przez żadnego dużego wydawcę. Tam nie, przynajmniej nie pamiętam, że coś się pojawiało. Czy to jest dla Ciebie taka gra indie bardziej? Bo wiadomo, że można powiedzieć, że to jest gra niezależna, ale... Znaczy ale ja to, to jest... To jest, wydaje mi się, że to jest gra indie, natomiast, bo w sumie nie doszliśmy do tego, co powiedziałem na początku, czyli mm -hmm. dlaczego to jest takie trochę grube mieliśmy szyte. Znaczy właśnie, ten sposób na, na, na stworzenie gry, jest jakby przykrywany tym, tą ładną grafiką i tą ładną muzyką, bo grafika rzeczywiście jest śliczna, te kolorki są przepiękne, chociaż tak jak mówię, no to, to to jest troszkę słabe pod tym względem, że to nie jest inspirowane secesją, tylko to, jest, to są po prostu elementy architektury secesyjnej, na przykład nie wiem, widziałeś kiedyś to słynne wejście do metra paryskiego z tym takim falistym dachem? Szklonym. Chyba tak, tak. Był taki architekt Gimard Gimar. To on to zaprojektował. Zaprojektował w ogóle mnóstwo budynków i elementów architektury takich najbardziej charakterystycznych był też, nie wiem, w Hiszpanii był Wiktor Horta. Mhm. Um, i ta, takie elementy są po prostu wzięte niemalże jeden do jednego. Jak masz na przykład, nie wiem, podłogi czy, czy ściany widziałeś na przykład malarstwo Klimta i to, i to, to takie charakterystyczne wzornictwo, to, to, to jest niemalże jeden do jednego przeniesione i, i widoczne właśnie na, właśnie w świecie gry. Sama bohaterka wygląda jak jedna z pór roku muchy Alfonso <śmiech> niejakiego. Naprawdę I to, to, to nie jest plagiat, ale to też to nie jest inspiracja. Ale... To jest zbyt dosłowne, Aha. żeby to nazwać inspiracją. Ale, z może, ale wiesz, no, widzisz, Także to jest naprawdę ktoś, kto, kto się na tym znal jest w stanie wyobrazić. Mi się wydaje, że taki większość graczy zupełnie nie ma pojęcia No pewnie tak, I dlatego pewnie ciała. te gry dostają takie, takie wysokie noty, natomiast natomiast no mimo wszystko to jest troszkę nie wiem, mówię, nie wiem z czego to wynika, czy to, czy to jest taki cyniczny zamysł, to zaczynamy się trochę bawić w taką głupotę zupełnie niepotrzebną pod tym, co autor chciał powiedzieć, ale mhm. zdecydowanie brakuje, brakuje tym grom fabuły, bo tam tej fabuły naprawdę nie ma i albo mogliby się skoncentrować zupełnie na rozgrywce, co wydaje mi się, żeby wystarczyło. Mogliby naprawdę usunąć tego narratora, bo on się kompletnie tam nie nadaje. Ja się wydaje, Ale się że ten narrator jest, jest tak integralną, czyli ten, ten, ten tubalny głos jest tak integralną częścią. Czy znaczy, wiesz, oni sobie, sobie jakby wyrobili tak jakiś taki styl, oni sobie wyrobili jakiś taki styl i nie wiem, być może, być może mieli takie opinie od graczy, że to jest unikalny styl i oni stwierdzili, no dobra, no to jak już tak zaczęliśmy i to się podoba i to jest naszym wyróżnikiem jako firmy, to będziemy myśleli, tak, tak, dalej. Tak, tak, tak, tak, dalej. bo Bastion, co by nie mówić, to, to było coś takiego, że, że ten, ten, ten, ten system, nie ten. Ta narracja, że niby jest jakiś tam narrator, który opisuje ci dokładnie, co robisz w danym momencie, i robi z tego jakąś, nie wiem, taką opowieść. Z, z, z takim kwiecistą właśnie, bo tam niby, wiesz, dodaje coś ficistą, w ona, jest, ona też jest niskiej jakości. Tak, tak ale ona, ale ona, też ona taka, też To też takie się. takie, takie, takie fantazy, niestety. Tak, ale ludziom <laughs> mi się to bardzo podobało. I no wiem, tego, wiem. Jeden z najbardziej chyba y, wspominanych, podkreślonych elementów Bastiona. To było właśnie to, że i mówili później, że szkoda, że ta narracja, że ona gdzieś tam w, w pewnym momencie już jest, nie ma tak, tak wiele. Bo wiesz, no, ten narrator się wy, y, y, z tych wszystkich swoich tekstów y, Wszystkie, co ma powiedzieć wygłosi, później coraz mniej jednak było okazji do tego, żeby, żeby zabierał. I to na pewno był jakiś, jakiś problem i tutaj wiesz, mają ten głos, i, i który, się, który się podoba i chcieli go wykorzystać, tylko nie chcieli robić tego samego, więc zastosowali... To trzeba było wziąć innego aktora, please. To jest, to jest człowiek, który bez z nimi pracuje, być może on coś innego jeszcze robi. Nie coś... wiem, ale to moglibyśmy czy... chociaż poprosić, żeby, żeby głos inaczej modulował, bo naprawdę, no, zwłaszcza, że jako, skoro on był tym mieczem, to może powinien mieć taki trochę bardziej, nie wiem, przetworzony przez elektronikę, jest... Ile byś mu dał, bo nie wiem, czy wiesz, ile ma lat ten... ten... Nie mam pojęcia, brzmi jak, tak najbardziej stereotypowy, jak mógłbym powiedzieć, to taki to, to człowiek czarnoskóry w wieku lat trzydziestu, trzydziestu paru. A, to jednak, jednak nie jest tak daleko, bo ja myślałem, że on po prostu brzmi dużo bardziej dojrzały niż, niż ja, bo ten... Ten, ten, ten facet ma chyba. No jest gdzieś między właśnie między 20-30 lat. Więc... Ale no nie, 20 to bym nie dał, właśnie tak 30-30 plus, ale tak. no. No to jest do, dobry aktor w takim razie, ale gdzieś. No nie, no właśnie reżyser. nie. No ale w tym sensie wiesz, że, że, że gdybym być może był lepszy reżyser, to byłby go lepiej. E, po, tam, tam zdecydowanie, zdecydowanie im brakuje, bo mają fajne pomysły, i pomysły na eksperymenty ze stylistyką są jak najbardziej w porządku i to jest bardzo fajne. Natomiast brakuje im moim zdaniem właśnie dobrego scenarzysty i kogoś, kto wypisał dobre dialogi lub monologi. Mhm, I gdyby to zostało gdyby, gdyby, gdyby, gdyby to im się udało nadrobić, nie to, jest na przykład, to, to Greg na... nie, nie pisze tych tekstów i tak dalej, bo to jest, to jest człowiek, który wcześniej był gwiazdą internetu jako wieloletni redaktor naczelny GameSpotu. To nie, nie dobrze. GameSpot to nie jest specjalnie. No ten nowy GameSpot na pewno, na pewno. Ten poprzedni też nie był. Ale ja mówię ten taki sprzed, co ja wiem, cyrka siedmiu. No to już zdążyłem już chyba zapomnieć, jaki on był, ale też też z... jakoś tam. Znaczy, nie... pre, pre gertsman Gate. Pre -Gertsman Gate. Bo to było tak, że w pewnym momencie tam, wiesz, Rich Gallo odszedł, Greg Kasawina, Oni wszyscy przyszli od, do deweloperów. I to jest tak, że to jest także także, jak masz ciepłą posadkę w takiej redakcji jak Gamespot, to nie jest naprawdę dużym sensem przechodzić do deweloperów, dlatego, że deweloperzy ja Nie jest... wiem, jak oni tam zarabiają, natomiast... No... Wiesz, nawet nie chodzi o pieniądze, bo na pewno pieniądze byłyby lepsze u deweloperów. No jest taka, no właśnie że jeśli nie masz tylko typu, to nie jest deweloper typu Blizzard, czy, czy, czy nie wiem... Chociaż nie chcę powiedzieć, że Microsoft, ale generalnie taki, który ma jakąś taką markę, którą zawsze będzie wydawał i zawsze będzie potrzebny ktoś, kto coś robi. Tylko większość deweloperów jest teraz... Yy, jakby nie ma, na, pracują na umowę zlecenie. Mają coś zrobić, gra wychodzi, i nagle okazuje się, że ta gra nie przynosi kroci tak, jak miała przynosić założenie. Okazuje się być w topom i zamykane jest studio. Nie wiem, no ja akurat jestem człowiekiem, który jest freelancerem, więc ja dosyć dobrze wiem, jak... No wymówię, tak, to, ale Grekka... Kass... I to jest, to, jest, to jest normalne, to jest, wiesz, to, to że ludzie pragną e, mieć ciepłe posadki w pracach, które z e, natury nie są ciepłymi posadkami, to jest ich sprawa, no. No, ale Grekka Savin, e, zgadnij, do, do jakiej on film, przyjechał. Zanim on e, założyli ten Super... E, super Giant Games, tak to tak się nazywa? E, tak się to chyba tak. nazywa, tak. To wcześniej był w, w Electronic Arts, w studiu, które tworzyło e, Command Conquery, Red Alerty. Więc jakby mało ambitny projekt można powiedzieć, nie? No jakby... nie pewnie, no z dużym budżetem. Znowu e, aktor naczelny wieloletni e, e, w jednego z naj, naj, najstarszych magazynów o grach e, komputerowych PC, przeszedł, e, Jeff Green przeszedł do. E, nie wiem, jak się nazywa ten dział VA, który robił Simsy. Jej e, Maxis. Tak. Tak, tak. tak, bo to, bo to się nazywało od Maxis Software chyba. To się potem, to potem zmieniło chyba nazwę na miasto, ale gdzie oni siedzą, to nie pamiętam. Później zwolnili go stanu, przyszedł do pop i tak dalej. No, ale to jest tak jak mówisz, to są takie, takie ciekawostki. Zaczynamy, zaczynamy chyba przynudzać i to tak ostro. <śmiech> to jest ciekawostki. W takim razie, bo to, bo to jest gra cenowo z tej najniższej półki, jeśli chodzi o gry, czyli No więc nie takiej do końca, bo 18 euro to nie jest najniższa cena. No, ale to jest... To nie jest 9 euro. Czyli co, mówisz, że, że gra jednak warta poczekania na, na, na promocję Steam. Mimo wszystko chyba jednak bardziej 9. niż osiemnaście. Niż, mm -hmm. mm -hmm. Czyli tak, tak, miesiąc, tak za można brać w ciemno. Czyli tak właśnie za miesiąc. Nie, ona na pewno jest, się, mnie się na, na, na pewno bardziej podoba od Bastionu. Mm -hmm. Przynajmniej tutaj oprócz tego, że jest ładna grafika i muzyka, jeszcze rozgrywka jest naprawdę, naprawdę solidna. Chociaż na przykład sam level design nie zachwyca, w tym sensie, że to są non-stop płaskie areny. Nie wiem, nie wiem z czego to wynika, czy, czy jakieś bardziej coś takiego jak vertical gameplay, to nie ma prawa bytu, czy to w ogóle nie byłoby interesujące, nie wiem. Ale to są cały czas płaskie areny, gdzie wyrastają ci takie słupki i w zasadzie to możesz się pomiędzy nimi tylko ganiać w czasie rzeczywistym, kiedy ci się skończy, już tura. A ja musisz poczekać, aż ci się pasek zregeneruje, także oczywiście jest to w przyślicznych dekoracjach i to się cały czas zmienia i w, w, w miarę upływu fabuły i tak dalej, i tak dalej. No, ale podczas walki tutaj... to chyba nawet tego się nie da tak za bardzo podziwiać, nie? To tylko możesz sobie tak, tak dlatego, że, dlatego, że w momencie, kiedy wciśniesz ten tryb e, turowy, to w ogóle wszystko, wszystko znika. Pojawiają ci się, wiesz, kropki, pojawia ci się takie pole, wiesz, a, gdzie widzisz w zasadzie tylko przeciwników i przeszkody. E, to, to tryb jest taki, tyczny, tak. taki tryb taktyczny, tak. tak, Także to, to, nie jest, i to nie jest nakładka, tylko to jest po prostu wtedy ci wszystkie dekoracje znikają, żeby ci nic mhm. nie przeszkadzało w planowaniu. Jest w tym jakiś sens, natomiast Na natomiast biorąc pod uwagę ile czasu ile spędzasz w tym trybie, to, to też można by się ewentualnie trochę sprzekozać zastanowić nad tym, czy był sens tworzyć aż tak śliczne Aha. dekoracje. No ale wiesz, no to jakby zrobili w drugą stronę, to by powiedzieć, że chyba, że mogliby ten czas zagospodarować i, i poświęcić na coś innego. Ale no, to jest tak, na, że... fabułę, na bardziej rozbudowany świat, albo na, albo na nie wiem, na więcej czegoś takiego jak environmental storytelling, na cokolwiek. No ale tak, ale to wtedy musieli, musielibyśmy założyć, że ten sam artysta, który tworzy im grafiki też jest dobry i mógłby być wykorzystany właśnie w czymś innym. Nie tylko do... do... Nie, no nie, nie wtedy w tym prawda. momencie to za takie rzeczy nie odpowiada ten artysta grafik, tylko projektem poziomów. Mhm. No ale takie małe studio to może być rzeczywiście tak. Ja, przypuszczam, że Przekość, ich tam jest to było. Albo coś takiego. No nie, nie, tam już lista kredytów nie była taka mała. Tam, myślę, że tam było z 20 za 30 osób, także spoko, to mnie jest źle. Ale sourcing do Indii na pewno i tam. Takie <laughs> tam nazwiska. Czyli rozumiem, że polecasz w Przecenie, ewentualnie czy tak, to... nie patrz na pieniądze, to też mógłby zagrać może. wszystko. Można, można kupić, można kupić. Zaraz polecam, jest chyba na tym um, jak to się nazywa na. Dżu, dżu, dżu, dżu. Na pewno na Spotifyu i tego typu rzeczach powinna być ścieżka dźwiękowa. Jest naprawdę warta odsłuchania, bo jest świetnie zrobiona. Nie jest taki to... że się przydaje tak jak kiedyś się YouTube przydawał do odtwarzania właśnie jakichś albumów w tak? To teraz Spotify rewelacyjnie mi się przydaje właśnie żeby sobie zobaczyć ścieżki. Z... Rzeczy, których nie można czasami znaleźć nigdzie indziej. No to mi się rzadko zdarza. W Spotify jednak, zwłaszcza do takiej niszowej muzyki, to się do kompletnie nie nadaje. Ale do nowości jest dobry. Do takich, powiedzmy, so, gdzieś tam na obrzeżach popkultury, tak. to jeszcze takich nie, niedalekich, prostu... to się nadaje. Tak, ale wiesz, masz te całe takie albumy, które, nie wiem, być może gdzieś można na płycie kupić. Nie? Tam ścieżka dźwiękowa z Battlefielda, ścieżka z Mass Effect. I one są tymi albumami wydawane. I, i ja, ja tak właśnie sobie ostatnio e, przesłuchałem e, tego Wolfensteina nowego, New Order. I teraz chyba właśnie chyba tego Transistora sobie e, wrzucę posłuchać, bo jest, Zajncy na pewno klucz. jest ten, na pewno jest, na pewno jest, jest Bastion. Transistor też był ostatnio dodany, także tam, także myślę, że. Piotrze, a wiem, że też miałeś okazję zobaczyć demo, Tesla Effect, czyli nowej części przygód, Texa Murphy'ego. Nowej, tk, tk, tk. No, można, no, można tak, tak, można to tak nazwać. Ale ty wiesz, co grałem, tylko właśnie, ten, tylko, tylko dosłownie, nie wiem, z godziny, może. A ja się, ja się strasznie wkręciłem, bo ja jestem wielkim fanem i, no, to nie jest tania gra, jeśli tak sobie pomyślisz, no bo to jest to w sumie 20 dolarów na gogu. Ale. ale w... To jest niezła laurka, prawda? Niezła laurka dla fanów. Tak, ale to jest zdecydowanie dla fanów, bo tak. widać, że to i silnik graficzny jest ten przynajmniej, że te katcenki są zrobione świetnie i tam słychać ten humor i tak dalej, tak. Natomiast, no, natomiast sama rozgrywka to jest taki, kurczę, no, Andil, nie, pierwszy to... Unreal i 1,5, coś takiego. Ty, ty, ty. Ja bym powiedział, że Nasz jeszcze, dalej. <laughs> tak. To, to, i, I dla mnie to wygląda jak, e, wiesz, bo ja bardzo dobrze pamiętam te poprzednie części, bo ja jestem wielkim fanem Teksa, więc dla mnie to wygląda jak jakiś taki HD Remix. Po prostu nawet nie zmienili Przecież nawet specjalnie... Nie obiektów. Za bardzo. Tak, ale chodzi o to, że oni nie zmienili obiektów, wiesz, że nie ma, nie, one nie mają jakoś nagle super więcej poligonów, tylko są po prostu w wyższej rozdzielczości i tekstury są trochę ładniejsze. Tak. Bo, bo y, tam skomplikowanie tych wszystkich obiektów nie, to nie jest... Oczywiście to jest Mamy takie to podróżowanie robić, po, po wiesz, bardzo... Tak, bo to są wszystko puste pomieszczenia, tam nie ma w ogóle postaci. W momencie, kiedy kogoś spotykasz, to oczywiście to się to zmienia w tak, full motion video. Tak, tak, tak. A to, to faktycznie ciekawy jestem, co jest z tym demie, Bo ja nie wiem, czy ja, akurat, ciekawy jestem, czy ja w ogóle doszedłem do tego, do tego to miejsca. To jest ta taka posiadłość na takich, powiedzmy, episodach do bagnach, gdzie tam spotykasz po raz, tam jakiegoś takiego wrzeszczącego szaleńca w takim, takim dziwnym języku mówiącym. Aha, tak. czy jeszcze nie doszedłem do tego w takim Ale widzisz, tak jak tak, tak wspomnieliśmy. Wspaniała laurka dla fanów Texa. Tam jak grasz, zanim się wciągniesz, bo jest na główną intryga, no bo oczywiście jest tam jest nawiązanie do poprzedniej części, czyli do Overseer, gdzie, która się chyba kończy, o ile się nie mylę, Cliffhanger'em. I ten Cliffhanger dopiero teraz jakby ma dalszy ciąg, co jest w ogóle absurdalne. Boże, wszyscy, którzy czekali na kontynuację, no, ale... to zdążyli chyba z nerwów umrzeć. Ale powiem się, że Nawet nie ze starości. Jak ktoś by teraz próbował odwalić czy Under King Moon, czy, czy Pandora Directive, czy Overseer, to te gry one mają, no, cirka prawie 20 lat. Tam chyba Overseer to najnowsza część z 98 roku, więc one nie wyglądają w żaden sposób przystępnie. I jeszcze one miały to do siebie, że tam w ogóle to sterowanie było tak z, z, z, zakomplikowane, że nie tylko chodziłeś w przód, w tył i ruszałeś głową, tylko gdzieś kucałeś, patrzyłeś od dołu na przykład, żeby znaleźć coś, jakąś wiadomość pod stolikiem. Więc ta gra była absolutnie, w, moje, w moim zdaniem, w dzisiejszych czasach nieprzystępna dla y, ludzi. Ale jak patrzysz właśnie jak to wygląda, fantastycznie zrobione y, filmy, wysoka jakość, y, ekranowe, no, bo w poprzednich częściach naprawdę ta, ta rozdzielność była niska i, i, i ledwo co widziałaś. I to nawiązanie do poprzednich części, to nie jest tylko to oczywiście, że tam to jest ta sama postać, ci, ci wszyscy mieszkańcy tej Chandler Avenue to są ci sami, ci sami ludzie, którzy wcześniej pojawiają się w poprzednich częściach, ale, ale masz na przykład różne, różne rzeczy, które mogą nie mieć większego znaczenia, które przywołują wspomnienia Texowi i tam jest najlepsze że pojawiają się wtedy czy filmy, czy, czy, czy jakieś tam czerwnikowe, czy inne rzeczy z poprzednich części gry, które wyglądają powskudnie w porównaniu do tego, co masz oczywiście teraz, ale jest jeden rewelacyjny motyw, bo wraca się nawet nie tylko do tych gier z full Motion wideo, ale do platformówek, czy tam, może nie platformówek, ale tych starych przygodówek po jeden klik z teksem, gdzie Tekst mówi, że o pamiętam tą fantastyczną szczelanę w jakimś takim magazynie. A tam po prostu masz coś w stylu, nie wiem, flashbacka, tak? Że idzie postać z lewa do prawej, tylko strzela do jakiejś postaci, która się pojawia. Ale to jest, to jest, taki dodatkowy plusik dla fanów, no, ale oczywiście, no ta gra jest, to jest gra przygodowa, czyli, e, pewne, ktoś, to jeszcze nigdy nie widział e, gier tak sam mógłby, mógłby, tu mieć już, już pewne, poobraz, co go czeka, ale to nie jest typowa taka przygodówka. Ona oczywiście ma elementy point klik, zbieranie przedmiotów, używanie ich w różnych e, momentach i tak dalej, ale większość rzeczy, które naprawdę sprawiłem frajdę z grania, to są te dialogi. Postać, wiesz, o, tego Texa tego, tego, Murphy'ego, to jest taki Chandlerowski, właśnie, to jest taki e, e, detektyw, który jakby e, żyje nie w swoich czasach, bo on jest na wskroś e, taki właśnie... Mm, Cyrka właśnie te, te, te, te lata 30, 40 e, minionego wieku e, nosi, e, kapelusz, chyba Fedora jest tak się nazywa, no, w Prochowcu tak. zawsze mm, i, i, i ma taki bardzo oldschoolowy sposób prowadzenia tego, tego wszystkiego tego, tego, tego, tych, ale tam jest to wszystko podszyte tym humorem, bo świat jest futurystyczny, mówi się tam o cyberpunku, chociaż tego cyberpunku za dużo nie ma ale, ale generalnie to jest futurystyczny świat, to jest chyba Nowe San Francisco, 2050 rok, gdzieś tam były jakieś bomby atomowe, buchy, i tak dalej, więc ludzie, część ludzi zmutowała, więc są jacyś mutanci, są, są jakieś hologramy, które walczą o swoje prawa obywatelskie, zakręcony to jest bardzo, bardzo światem, Czy po prostu rozmawiasz z dziewczyną, która jest hologramem, która się nazywa w ogóle Holy Gram. I, I ona opowiada o tym, że ona teraz idzie strajkować, bo ona walczy o, o, o prawa dla hologramów, o tego, żeby wiem, ich traktować, i no, po prostu ten humor, który bije z tej gry, jest rewelacyjny, i oczywiście ten sarkazm, który, te, te dialogi, wiesz, no, to, jest, to jest niesamowite. Tylko, że zastanawiam się, czy ktoś, kto, kto kiedykolwiek, kto, kto nigdy nie miał do czynienia właśnie z takim, kto nie ma nie wiem, skończonych 30 lat, jeszcze dodatkowo. Jest w tym no, samym wymagania. Wysokie Więc wymagania. ja się w ogóle cieszę, że, że udało się ten projekt przeprowadzić na Kickstarterze i mimo niskiej e, kwoty w porównaniu na przykład do, do tego, co, co na przykład chciało e, Double Fine, zrobić grę naprawdę, e, gdzie, gdzie widać te pieniądze. Oczywiście mogliby zrobić e, super budżetową grę, ale te elementy, wiesz, te, te filmy przerywnikowe, te dialogi, ci jak to, że. To, to im wyszło, a, a na jakich starczy, że nie wiem, czy pamiętasz, oni tam chyba chcieli 400 tysięcy dolarów. Wiesz, możecie, jak się zabrali jakieś 650, czy coś, jakoś tak z hakiem. I nie wiem, czy ktoś im dołożył, reszta pewnie tak, no bo Atus ich wydaje, czyli... Tak, no właśnie, bo to też widziałem, byłem zdziwiony, że to, że to ma oficjalnie wydawcę takiego właśnie, tak. wiesz... No i firma ten Big Finish Game, ona się składa z, z ludzi, którzy pracowali przy poprzednich czasach. No tak, na tak, tego. naszą aktor przecież jest ten aktorem. A to jest ten sam? Wśród... Ja myślę, Nawet się że... tak bardzo nie zastarza. Znaczy wiesz co, to widać na tych przewodnikowych filmach, te wspominkowe. O, bo ja, ja nie widziałem, że on wtedy był taki młody. No, nie? Bo... no wiesz, bo to wszystko było rozpikselizowane, coś tak, konkretnie. Tak, tak, ale widać było, że miał, wiesz, teraz ma we włosy, już takie... No tak, są. ta brudka już tego życie widać, nie? Że... Tak, ale teraz wygląda jak taki prawdziwy rzeczywiście... Y, y, y, stylany życiem detektyw, bo wtedy to tak, był taki, tak, taki się... trochę mokos, taki dzikus, no, no, oczywiście łapa, bo on jest takim typowym fajtłapą, który można powiedzieć, że na większość rzeczy się bardzo przypadkiem natyka, to z czasem to się zmienia, no ale tutaj jakby ta twarz jego już jest to, szczególnie właśnie w tym HD, w tym, w tej, widać, że to jest, nie jest ktoś, kto to dopiero tam się pojawia, zaczyna się bawić tego detetywa. Tylko tam są w tej grze oczywiście takie typowe motywy typu amnezja zastosowane. No właśnie tak, to było takie najbardziej bolesne na ten początek. A, po prostu, to? Ale, ale, to jest, ale to jest taka amnezja taka sympatyczna, bo zwykle w grach, jeśli jest amnezja, to, to i tak to otoczenie to, nie ma... To, amnezja jest dla ciebie, dla gracza, bo ty po prostu nie znasz tej postaci, mhm. nie wiesz, skąd ona się wzięła, nie znasz jej historii, więc jakby, powiedzmy, razem z tą postacią poznajesz ją i tak dalej. A tutaj okazuje się, że świat cały cię zna dookoła, ale twoja amnezja jest dokładnie zapoczątkowana, nie wiem, jakoś 7 lat wstecz. Że po prostu pamiętasz coś do tego traumatycznego wydarzenia. Czyli do końca poprzedniej gry, tak? Tak, dokładnie, tak. Do tego cliffhangera. A wszystko... I okazuje się, że zupełnie się zmieniłeś, że wiesz, że już nie jesteś fajtłapą, że nie byłeś fajtłapą, tylko... Jakiś byłeś twardzielem, zacząłeś jakieś szwendane tam jakieś interesy prowadzić, wiązać kontakty z ludźmi, no i też o, okazuje się, to też powoli odkrywasz, że coś tam się działo z twoim udziałem, co, co oczywiście okazuje się być jakąś grubszą intrygą. No i ty odkrywasz, no nie to, co powiedzmy, gdyby, gdyby nie to, że masz dziurę w, w głowie, być doskonale wiedział. Ale to jest takie sympatyczne, tak trochę jak Total Recall, nie? gdzie mhm. zupełnie inna postać była przed wypraniem pamięci, mi się okazuje, że, że ta nowa postać chce zdominować. Ale tak mówię, Tesla efekt, jeśli ktoś jest fanem po prostu takich przygodówek. Z... Ja myślę, że on już, już gra i nas nie słuchają. Ale nie chodzi o to, że jeszcze dodatkowo, jeśli można taki dodatkowo mały zbiór. Z, z full motion video, czyli po prostu z filmami, z, z prawdziwymi aktorami. Coś, od co, czego się odchodzi powoli, tak? Bo wszyscy idą teraz w trzy wymiarowym to, to, to, to gorąco polecam. Bo to, to, Tutaj więcej nie można powiedzieć. No to, jest, to jest tak prosta gra w sumie pod tym względem, tak jak mówisz, graficznie cały ten, ten świat jest, jest tak prosty. Ta ulica jedna na krzyż z kilkoma budynkami, do których możesz wejść. Właściwie część budynków jest tak, że jak wchodzisz, to od razu już jesteś wiesz, przy ladzie i rozmawiasz ze sprzedawcą, więc nawet nie możesz ich poeksplorować dokładnie. Ale z drugiej strony ja, ja bardzo lubię taki klasyczny nua uh, styl i on jest i ten ta, ta futurystyczny element nie powinien nikomu też przeszkodzić, jeśli ktoś nie lubi na przykład, nie wiem, science fiction, żeby się pobawić. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o, o, o Tesla efekt. Jak przejdę, to może jeszcze wspomnę, kiedy w podcaście, jak E, e, wrażenia po, ale w, no to, jest, to jest jedna z tych gier, które powiedzmy z sentymentu wystawiasz w ogóle 11 na 10. I, i, to niedobrze, to niedobrze. Tak. Znaczy trzeba ochłonąć i potem dopiero... No rozkieram. tak, ale to jest tak, że, że praktycznie nikt, nikt to nie zna, tak samo, to nie lubi, to tak, i tak po nią nie sięgnie. Tak? No to jest... To jest to nawet nie ma sensu wystawiać ocenę, bo i tak zagra w to tak. garstka, ta, która sfinansowała na Kickstarterze plus, nie tak. wiem, rodzina i znajomi, no więc... <laughs> ja przyznam się, że dopiero chyba, Piotrze, ty Polubię się chyba recenzję na Zero Punctuation i to było dla mnie, wiesz, żaróweczka, no przecież tak, no przecież był ten Kickstarterowy projekt. I ja przyzwyczajony do tego, że te Kickstarterowe projekty tak, jest Kickstarterowy projekt na, i data premiery jest powiedzmy za rok, to trzeba liczyć, że za dwa lata. No to też półtora. półtora roku dodać, albo coś, no bo Wasteland może w tym roku wyjdzie ten Broken Age. Pod koniec, ten... pod koniec września chyba ma być, tak? No, więc zobaczymy, że znaczy Wasteland jest już właściwie... A broken got... Age to druga część w tym sensie, tak? Że to jest ten, ten drugi epizod. Ale no i żeby, żeby ich ci wszyscy ludzie nie zaszlachtowali, to oni musieli to rozdzielić, żeby coś wydać. I okazuje się, że oni po prostu chyba poszarżowali z budżetą, że tam chyba się poczuli zbyt wygodnie. I to, jest, i to pokazuje, dlaczego na przykład niektóre firmy nie wydają gier, albo jak wydają, to, to, to wydawcy mają z, nie, z nimi problemy, bo nie wiem, czy to się nazywa tak fachowo kamiele mino, kamiele, kamiele, kamienie milowe. W sensie? No że Powiedzmy Double Fine. To nie jest nowe studio. Nie? Oni mają na swoim koncie wiele gier. I, i, jak, i, co, I co? Brakło im doświadczenia, żeby zrobić Broken Age? Ale wiesz co? Zawsze, zawsze jest coś takiego, że mi się wydaje, że to jest... Um... Że to, że to jest nawet bardziej rodzaj pokusy. Przecież zobacz, co się stało ze studiami Rational. No. Przecież źle oni gier zrobili. Mhm. A dokładnie to samo im się stało. Po prostu padli, wpadli tą samą pułapkę, którą wpadło 3D Realms. Mhm. Też mieli za duży budżet i zbyt um, dużo, mieli wolną rękę, jeśli chodzi o czas i wolną rękę, jeśli chodzi o planowanie gry, bo poprzednie bajoszoki zrobiły oszałamiającą karierę. No właśnie. To jest, i to jest to, że też można po prostu bardzo łatwo gdzieś się zapomnieć. To w jakimś tam sensie napędza porażkę przy kolejnym projekcie, tak naprawdę. Bo tracisz czujność, zaczynasz mieć za dużo pieniędzy, za dużo czasu, zaczynasz spokojnie, niby, niby o tym wszyscy marzą, żeby mieć dużo, duży budżet, żeby mieć, wiesz, żeby mieć spokój, żeby ci nikt nie dyszał nad głową, żeby nie mieć, nie wiem, marketerów, którzy żądają od ciebie gry dla mas i tak dalej, i tak dalej. Ale też itd. jest to chyba problem z tym, że ci wszyscy wizjonerzy, oni naprawdę mają fantastyczne pomysły, tylko później się okazuje, że jest ta rzeczywistość, ta zimna kalkulacja tego, co można zrobić tak naprawdę w dziś, dzisiaj w grach, czego się nie da i nagle się okazuje, że z tych wizji zostaje bardzo niewiele. I, i nie wiem, czy to nie jest jakiś taki problem, bo co się dzieje z takimi wizjonarami jak David Cage, Peter Molno? David Cage to akurat jest bardzo szkodliwy, jeśli chodzi o wizjonarstwo. A dlaczego? Nie, nie akurat... podobają ci się jego wypowiedzi na temat, co się Nie wypowiedzi, natomiast, natomiast, natomiast jego dążenie do, do do tego, żeby gry były bardziej filmowe, tak naprawdę zabija ten wyróżnik, który jest w grach, czyli interakcja, bo to gry nie powinny być bardziej filmowe, bo to nie ma żadnego znaczenia, czy gry są filmowe, czy nie. Gdy W grach przecież rozgrywka może być fabułą, tak? To jest, jest mnóstwo możliwości, to jest... Natomiast to na pewno na pewno gry się nie będą rozwijać poprzez poprzez dodawanie do niej masy tak. renderowanych kascenek, czy też nierenderowanych, czy na silniku gry, bo to jest to jest w odpowiednik, nie wiem, w innych dziedzinach sztuki, nie wiem, to jest to odpowiednik powiedzmy piktorializmu w fotografii, tak? Gdzie się robiło wszystko, że... że gdzie gdzie gdzie twórcy czuli, że fotografia jest czymś niższym i gorszym od malarstwa, więc postanowili ją podabniać do malarstwa. Do tego stopnia, że, że na przykład rysowali na, na tych, no, jak to się mówi, um, używali rylca na przykład i, i skrobali po obiekt po, tych, po negatywach, albo, albo wyjmowali w ogóle... Takie, takie fotoshopowanie w wersji wczesnej. No, to photoshopowanie, to wiesz, to, to co my dzisiaj nazywamy retuszem, czyli wprowadzenie tak. drobnych poprawek, to było zupełnie co innego. Tam retusz to był extreme makeover i to się, to tak. się, to się, to się też nazywało retusz, mhm. ale to było, to było, wiesz, to było zakładanie zupełnie nowego obiektywu, albo zakładanie jakichś dziwnych rzeczy na obiektyw, żeby nie było, żeby szkło nie rysowało tak dokładnie, bo przecież to, to było to było uznawane zawadę w tym ruchu, tak, że, że aparat i, i pokazuje tak przesadnie te szczegóły, że to, że to nie jest takie jak malarstwo, że to trzeba tam założyć na to coś innego, także to paradoksalnie no, mhm. doprowadziło do tego, że było mnóstwo eksperymentów z tego. Tytułu. To też jest dobre, natomiast tak generalnie no to był ruch epigoński, tak? to, był, to był ruch taki totalnie defensywny, zupełnie niepotrzebny. I moim zdaniem to samo David Cage robi w przypadku gier, także, także to, to, nie jest, to nie jest moim zdaniem zdrowe. Na dłuższą metę dla tego kierunku. Znaczy to jest to, że, że Znaczy dla tej ta ta ta ta ta ta próbuje, sztuki. Tak, że za każdym razem próbuję uzasadnić to, to zawsze ktoś może się coś do, do, do niego doczepić, znajdy do, do, do interpretować jego wypowiedzi, bo ostatnio gdzieś w jakimś wywiadzie powiedział, że dlatego jego gry są niezwykłe, dlatego że jego bohaterowie nie używają broni. I to bardziej chyba mi chodziło, znaczy mi się wydaje, że bardziej chodziło o to, że, że to nie są szutery. Tak FPS, a, że, a, to, że to nie a, jest to, bo zaraz ludzie zaczęli wklejać jakieś screenshoty z jego gier, gdzie główni bohaterowie gdzieś tam w jakichś sytuacjach mieli broń, czy tam w czy czy w w tym, czy w Heavy Rain, czy nawet w tej najnowszej nie wiem. No w w biancie, Przecież ten, ten, ten cały, jak się nazywa ten dłuższy, Ellen Page, ten najibranie Chyba chyba jeden, tak tak. No przecież on. Od... w w drugich przypadek. <tank <tank <tank nie tak? sądzę tak, tak, tak właśnie jest, był, tak. Wiesz, no, moim zdaniem broń nie, jest pro, e, broń nie jest problemem w grach, więc... Jakby... Znaczy w ogóle, broń, ani przemoc nie jest problemem w grach, dlatego, że przemoc jest wpisana bardzo tak. mocno w historię ludzkości i ona jest czymś, co popycha, czy popycha może nie popycha do przodu, ale powoduje hmm. zmiany, no, tak, czy to cywilizacyjne, czy, czy, czy w samym człowieku i tak dalej, więc to jest jakby nieodłączna część naszej rzeczywistości i naszego życia i fizycznego, i wewnętrznego, i psychicznego, także nie ma się kompletnie co od niej odżegnywać. Um, także... No po prostu sama z, w montowana po prostu w, w, w grę. Ale w grę no, też na takiej zasadzie, że przemysł ona jest, ale ona nie ma takiego znaczenia jak w rzeczywistości, bo ona jest po to, żeby... nie zastanawiam, zastanawiam się, jak myśmy w ogóle doszli do tego Davida Cage'a, bo jakoś tak nam się zrobiła taka no. tak ta coś no, coś Właśnie, czego, czego bo musimy, musimy w takim razie zakończyć. O czym, o czym, to, zakończyć, my? O czym bo, to my? Bo musimy zakończyć w takim razie, bo, bo, bo mm, rzeczywiście, jeśli nie możemy... Ja, ja próbuję sobie przypomnieć, to był chyba... Do czegoś próbowaliśmy dojść, natomiast zjechaliśmy... Z Filmowe gry. gry Coś krycie. było chyba z filmowymi grami. I że nie ma wizjonerów i że są wizjonerzy, tylko że gdzieś się nie mogą zrealizować, bo... A, no bo zaczęliśmy o tym, o tym przejściu, tak? że ludzie że, że przechodzą nam do tego, do, do, tej, do tej strefy indie, tak? że, że nam się to wszystko tak rozwala troszeczkę. Jak myślisz, kiedy e, e, Ken Levin wyda pierwszą swoją grę? Nie wiem, może w ogóle nie wyda. To byłoby szkoda, bo akurat ten... ja jestem ciekaw, jak wyglądałaby jego gra, bo to w sumie jest coś, co mnie najbardziej boli przy okazji Bajaszoka, że, że, że on potrafił napisać tak, nawet jeśli to jest niedorzeczna historia, to była, to była, była, była w po prostu, Nie, no, po prostu fanta tak. fantastycznie niedorzeczna. Nie, um, ona natomiast... była niezwykła, ona tam niedorzeczna wynikała z tego, że to taki, taki, taka po prostu forma, znaczy formuła, no. Natomiast, natomiast, natomiast, formuła shootera, jakby ją troszkę zabija, znaczy w tym sensie, że to, to nie jest problem, że tam jest przemoc w świecie Baershoka, bo ona jest bardzo dobrze uzasadniona i ona tam dobrze pasuje, bo ta, to jest taka przemoc, jak nie wiem, jak w świecie powieści Cormaca McCartiego, no, mhm. gdzie człowiek jest człowiekowi wilkiem i to w sposób taki naprawdę wykręcający trzewia przy czytaniu. Natomiast problem jest taki, że tam ta niezbyt zgrabna i elegancka mechanika strzelania jest po prostu takim przyciskiem play do odtwarzania tej historii. Mhm. No, jeśli I to tylko jest coś, co ja to się tylko męczy. się zastanawiam, czy on po prostu będzie mógł się zrealizować w takiej mniejszej grze. Że przy takim mniejszym studiu, bo jednak jemu pomagał ten rozmach, jemu pomagało to, że, że Bajzek było dużą grą, że on mógł pokazać to, co chciał. Nie tylko na zasadzie wiesz, dobrego scenariusza, ale też tych elementów, tych nawiązań do, do, do, do, do, do kultury i, i tak dalej. Nie? Że, czy, czy mniejsza gra będzie w stanie. Yy, jakby zaimplementować te wszystkie jego pomysły. Czy on nie będzie się czuł jakby stłomszony, nie wiem, bo... bo Pod tymi się... ograniczeniami. No właśnie... Bo jeśli on chciałby pisać tylko natomiast... scenariusze, to chyba on miał nawet opcję, żeby pisać scenariusze dla Hollywood i tyle. I tam, i tam był, no, jednak... Ale on woli robić więcej. gry, z tego, co wiem. co no, Właśnie. Że w wywiadach on mówi, on lubi robić gry. Problem jest taki, że on właśnie lubi, lubi fascynujących historii i takich frapujących bohaterów, a jednocześnie lubi strzelanki. To jest taki problem, że ja się boję, że następna jego gra będzie znowu wduszeniem jakiejś, jakiejś ciekawej historii, z fascynującym finałem właśnie zdobył jakąś trywialną strzelankę, no ale zobaczymy. No bo tak, no bo w Co jest rubiniejszą strzelanką, ale ale, ale, ale ten jakby właśnie wymóg, że to musi być, że to musi być strzelanka, jest jakimś takim. Ale z drugiej strony grałaś te dwa epizody, Let's to pokazuje, że oni się, że jeśli zakładam, że Kevin maczał w tym palce w jakiś sposób, że on się jest w stanie zmieścić w małej formie i ten o ile ta pierwsza, ten, ten, ten pierwszy dodatek nie jest kompletnie wart tego, żeby kupować to jest kupować mała osobno. forma tylko na zasadzie tego, że ona jest krótka, ale zauważ, że to jednak jest ten cały świat jednak, to był budżet, to jest budżet. Tylko żeby tak, prostu... no bo, bo to jakościowo nie odbiega przecież od tak. podstawki. To, to jakościowo nie odbiega od podstawki. I najlepsze jest to, że oni nie zrobili tego na zasadzie wiesz, wykorzystujemy te same pomieszczenia i tak dalej, tylko oni jednak no, musieli... Dlatego właśnie te dodatki tak późno wyszły, że oni to wszystko zrobili ten, e, tylko, że oni byli zobligowani do tego, że musieli coś zrobić, bo te season passy poszły z grą. Gdyby, gdyby nie było season passów, ty byś tego Burial scene nigdy nie zobaczył. To jest, Ale to dobrze, jest... to dobrze że, mieli, że mieli te presje, dlatego, że to są bardzo dobre dodatki. Znaczy, powiedzmy, że ten pierwszy ten jest taki średni. No bo się wyczyklił no jest jest... Fangerem i, i właściwie... Jest ten... strasznie krótki, jest strasznie krótki a, a drugi kosztuje tyle samo, a wystarcza... Pra... Jak, nie wiem, jak grasz uważnie, to wystarcza na jakieś 8 godzin nawet. No tak Jeszcze że... zmianom, zmianą, że zaczynasz grać właśnie Elizabeth, nie, więc to jest to Tak, nie, ta zmiana nie, dla przede wszystkim, przede wszystkim to, co jest zadziwiające, że w, no masz wrażenie, że to są podobne korytarze, w sensie, w sensie podobne, podobne lokacje, co w pierwszym Bioshock tylko jeszcze... A cholera, spoiler. <laughs> um, natomiast, natomiast to, że to pasuje pod rozgrywkę typu skradankową, pod, pod rozgrywkę skradankową, to jest zaskakujące. Że, że, że że, o to nie grałeś? Wiesz co, ja tylko w ten pierwszy. W A, no to nie, epizod. no to bez sensu. Ale nie mi wiesz co, ja nie, nie, nie, nie przeszkadza mi spoiler w tym sensie. Jest, jest zdecydowanie dużo, dużo lepszy ten, ten epizod drugi i jest to, mhm. Mnie to zaskoczyło bardzo na plus, że, że, bardzo ładnie za pomocą kilku prostych rozwiązań i plazmidów udało się zaimplementować rozgrywkę typu, no może nie, nie typu TIF, ale, ale, blisko. No proszę. W zasadzie to powiedziałem, że, przynajmniej w stosunku do tego nowego tifa. a no Właśnie, to, to, to, to, powiem Ci, że, że ten Bioshock drugi dodatek jest lepszy, jeśli chodzi o elementy skradankowe. Naprawdę jest lepszą skradanką niż ten nowy TIF. Natomiast, natomiast natomiast, ta historia jest wciągająca, jest bardzo jest bardzo tragiczna i bardzo smutna i tak dalej. I, i taka a propos, bo, bo rozmawialiśmy dzisiaj jeszcze o GTA. Mm -hmm. Pamiętasz tą słowę, scenę Tortur? Tak. A, no ja widziałem tą scenę Tortur na, też na YouTubie, tylko żeby zobaczyć, dlaczego jest taka kontrowersyjna. Tak, tak, tak. A, moim zdaniem w Bioshocku, w tym drugim epizodzie jest scena Tortur, która to absolutnie przebija. Jest tak obrzydliwa, ale nie w swojej dosłowności, tylko w swojej sugestywności. Jest okropna. Och... Ale, jest, ale sterujesz tam w tej scenie tortur? Nie jesteś w pierwszej osobie uczestnikiem. A, a. Jest okropna. Mhm. No i generalnie cała historia jest smutna, kończy się tragicznie. Moim zdaniem jest trochę na siłę, także to połączenie tych dwóch światów. Mam wrażenie, że to, jest tak, że to jednak jest takimi grubymi, nieśmiesznymi. Natomiast jeśli chodzi o efektowność, to jest bardzo efektowność. Oczywiście ja zawsze chciałem zobaczyć po prostu Rapture przed kataklizmem, czyli to Rapture, które. No to, to w, jest, w, w, w pierwszym tak. epizodzie miałeś okazję zobaczyć, natomiast tak. tam jest dużo chodzenia, mało tam się dzieje, a dopiero potem jest trochę strzelania hmm. pokaram. I że o, byłoby no tam... w ogóle fajnie, by zrobić taką, tylko że to już teraz to już niestety to się nie, nie, nie zdarzy ale po prostu zrobić taką wersję turystyczną Bojaszka I, właśnie Rapture, bez, bez rozgrywki, rozumiesz, po prostu że nie wiem, po mogliby pochodzić. zrobić, że jest taki, nie wiem, ewentualnie z przewodnikiem, tak jak kiedyś e, były takie te dymki komentarze, e, z komentarzem Valve chyba w, w half life miała taka Proszę, ta wersja tak. e, reżyserska, że po prostu chodziłeś sobie po tym i mogłeś sobie klikać. Tutaj powiedzmy, może nie chciałbym, żeby mi deweloperze coś mówili, ale na przykład jakiś taki komentarz do tego, co zainspirowało Andrew Ryan'a przy tworzeniu tego. Co, co, a w tym przypadku, co? Bo wiadomo, że w grze. nie. Sobie, gra... sobie. Jak to się nazywa? Um, Artbook do pierwszego a. albo do drugiego, bo ja są też bardzo przepiękne. Nie pamiętam, jak się nazywa Ale to jest tak pokazane, to jest pokazane przed zniszczeniem, wiesz, w no sensie w tym Ale roku, nie, są tak jest... prace koncepcyjne pokazane no i jest, jest wersja no bo, zniszczona już. No bo, bo tak, bo w tym momencie po prostu. Chciałem zobaczyć, jak, jak to wyglądało, kiedy ta utopia, w słowie funkcjonowała, kiedy to wszystko niby działo i, i, i wiesz, tak jak masz ten smacz, smaczek, taki drobny Kolumbii, mogłeś zasmakować tej Kolumbii przed i upadkiem, przed, przed tą rewolucją, przed tym całym, e, całym tym ciągiem wydarzeń, że mogłeś po prostu zobaczyć, jak wygląda ten festyn, jak, jak sobie ludzie żyją, jak jest kolorowo, cudownie, jaka to jest sielanka. I my... W tym dodatku, bo jak, niby możemy tego zasmokować, ale mi się wydaje, że to jest trochę za mało. No ale to jest. No to jest takie dosyć krótkie, no. prawda? Dopiero, dopiero, w dopiero w tym tej drugiej części jest tego troszkę więcej. No to muszę w takim razie sięgnąć po no, przede, przede wszystkim mówię, no jest, jest bardzo, bardzo silny i bardzo charakterystyczne, jeśli, jeśli chodzi o fabułę. Jest mhm. bardzo mocny, mo, mocno, mocno jest to dopięte i bardzo mocno jest spięte, spięty świat, jakby Kolumbis, mhm. z, ze światem tych pierwszych dwóch Bajaszoków. Aha. Czyli czekam na, ja czekam w takim razie na summer sale. Na pewno sale. będzie niedługo, właśnie powinien być jakiś Steam summer sale, tak, tak, tak. tak. Także może tak w tym momencie i te do dodatki, może ten transistor też będzie taniej. Yy, dobrze, Piotrze. Yy, przekroczyliśmy magiczną barierę. Mam nadzieję, że wyjdzie krótko i treściwie, bo to już <grym> <grym> będzie czas. powiedzieć, także... że myślą, tak dawno nie mieliśmy okazji porozmawiać, że... No to zaczynamy gadać tak, przeradzamy się w retomanów gawędziarzy, to jest naturalne. Ten... Naprawdę, musimy kiedyś zrobić zlot w Polsce... Możemy zrobić w Irlandii, przecież co problem, ja wskoczę w samolot, tylko to trzeba jakiś tam, no jak to się nazywa, jakiś moment urlopowy wybrać, no. Trzy nagrywamy w jakimś pubie irlandzkim, mam nadzieję, że uda się nam znaleźć takim, gdzie warunki akustyczne będą wystarczająco... To trzeba wideo znowu zrobić, to trzeba wziąć aparat na statywie, postawić i tak dalej. No tak, no, tylko że będziemy robić konkurencję tam tym wszystkim youtuberom, synem vlogerom. Rzeczywiście, to... My, bo my bo na tym tam... zarabiamy takie ciężkie pieniądze, Zabry bo, nie mamy, na radio tam bo wciąż... my nie mamy prawdziwej pracy, troll face. No. Ja kiedyś sobie tak myślałem, że gdyby, gdyby chcieć zarabiać na tym, co się lubi, tak, to by było idealnie, ale niestety z tego nie ma się takich pieniędzy, jak się robi z, z tych rzeczy, których się trochę lubi mniej. No, no. ale potem z kolei masz takie do sumienia, że, że nie masz, wiesz, nie masz czasu na te rzeczy, które lubisz na przykład, nie? Że... No. To prawda, no ale tak, to to dalej ja Mam akurat takie hobby, że u mnie nie ma takiego wielkiego problemu. Ostatnio nawet był jakiś taki artykuł, nie, gdzieś mi mignęło, że facet wypłynął na światło dzienne jako znany fotograf w wieku lat 60 paru, czy coś takiego. No, pomijam pomijam osta tą ostatnią sprawę z Vivian Meyer to to już jest w ogóle masakra. A co się ale... No, była taka pani, ale to już nie, nie mamy czasu. Na... Aha, bo to już nie, nagry już nie nagrywamy, tak? Czy nagrywa się, nagrywa się <grywa> ale to jest taka ciekawostka, <grywa> że nasze słuchacze też używają. Została jakiś czas temu odkryta taka pani, właśnie, która nazywała się Vivian Mayer. A propos Watchdogsów, ewentualnie, wspólne, czyli Chicago, okazało się, że pani robiła fantastyczne zdjęcia od lat chyba 40. czy 50. w zasadzie aż do, aż do ostatnich lat swojego życia. A znaleziono w jej, bo jest w Stanach, jak ludzie nie mają co robić z, z gratami w miastach, to nie trzymają ich w domu, w tych swoich kamienicach ciasnych. Tylko w tak? Tylko w takich magazynach, takich właśnie, to się tam na, taki public storage tak tak, tak, tak. No i, no i właśnie pani, e, pani zmarła w, chyba w 2006 roku e, no i przestała płacić ten czynsz e, właśnie za to public storage, no i to poszło na aukcję. Mhm. No i, i to była taka sytuacja, jak wiesz, jak z tych programów na Discovery to tak, tam tak, łowce tak. okazji, mhm. że ktoś tam kupił ileś tam negatywów, potem na początku koleś myślał, że to jest w ogóle straszny syf, no bo co, co, co można zrobić z takimi zdjęciami? To się w ogóle nie sprzeda i tak dalej, ale zaczął te zdjęcia wywoływać, no i stwierdził, że wow, to jest w ogóle nies niesamowita jakąś zdjęć. Mhm. A, potem się okazało, że absolutnie nikt tej pani nie słyszał, a rzeczywiście zdjęcia robiła fenomenalne bo zdjęcia były na, na poziomie naprawdę takiej fotografii ulicznej w najlepszym wydaniu e, spod znaku naprawdę wielkich mistrzów ta pani była samoukiem, ona się po prostu nauczyła e, i, na, i chodziła tu również do galerii itd. tak, dalej, i tak dalej. a w życiu była nianią po prostu, po prostu nieńczyła dzieci mm -hmm. przez całe życie ale obsesyjnie robiła zdjęcia zbierała gazety, była na bieżąco z, ale zobacz, co się dzieje na świecie Ale jakby... że nikt nie odkrył Zacięcie. Ona zrobiła wszystko, żeby nikt tego nie zrobił. A. Ona to wszystko chomikowała właśnie w tych public storage, chomikowała to wszystko w tych domach, gdzie mieszkała, u tych bogatych rodzin. natomiast Ona to wywoływała, natomiast, natomiast nigdy tego nie, nie publikowała nigdzie. Także ona de facto poniekąd nie chciała chyba zostać odkryta, chociaż tutaj jest jeszcze niejednoznaczne ona ukrywała bardzo dużo o sobie, albo podawała różne sprzeczne informacje, rejestrowała się pod różnymi nazwiskami. To było tak... Ona była taką dziwaczką, ekscentryczką, także to ciężko wyczuć. Ale to jest niezwykłe, nie? Że, Ale że historia jest prostu... niesamowita. Ona nie. zrobi, że ona, ona zostawia po sobie ponad 100 tysięcy negatywów. Jeszcze wszystko nie zostało wywołane, mimo że ona została odkryta tam chyba właśnie w, na początku 2007 roku, czy coś takiego. Ale też musiała nie że w takim razie robić, jak, jak to nie, nie? Bo... Ja, ona, ona, ona, zmarła, ona zmarła bardzo biednie. Ona zmarła praktycznie, wiesz, pod koniec to ona, ona, w ogóle nawet nie miała pieniędzy na to, żeby te zdjęcia wywoływać z negatywów. Mhm. Już w tej, już w tej fazie zdjęć kolorowych, tak, w latach 90. Znaczy wcześniej też, w 70, 80, tak. To naj, to, najwięcej zdjęć, których ona wywołała, to w tym czasie, w latach 40., -tych, 50. -tych, to jeszcze były czarno-białe rzeczy. Mhm. A, także ona zmarła bardzo biednie i de facto w zapomnieniu. Mhm. Dziękuję Ci jeszcze raz, Piotrze, w takim razie, za, za fascynującą dyskusję o fotografii. także nie tylko te, Dziękuję wszystkim naszym słuchaczom też, o, że, że wytrzymali. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagiera.net. Piotka zdjęcia można znaleźć na Peters'eye, no, blogspot.com, się nie mylę. Czy, czy dobrze? Do... Tak, tak, tak. Cały czas jest ten adres, Muszę te, te, te... ale tam, tam jest straszny Bizel na razie, także to tak. Jak ktoś bardzo, bardzo chce, to tak, ale to nie polecam. Kiedyś tam zrobię porządek i wtedy, tak. Okay. Natomiast w takim razie udawajcie, że nie powiedziałem tego adresu. To się wytnie. Tak. To się wytnie. tak I, I pamiętajcie, że możemy na Facebooku. Polecę znowu. Do usłyszenia za tydzień. Hej.